Dzięki wow. Halo, halo Mietku, Mietku, czy jesteśmy na wizji? Mietku, Mietku, halo, czy mnie słyszysz? Polemika ze strony Unii Polityki Realnej. Rekwalicki Unia Polityki Realnej, ja zostanę jednak przy... Przepraszam bardzo przebijające z, z Firefoxa jakieś inne rzeczy. Ech, tego tam, tego co ja to chciałem rzec o, już są ludzie, jednak są ludzie, ale miło mm. no więc czytam sobie o, chyba wszystko działa dobrze jest tylko sobie popatrzyłem na stronę odwykom i widzę tam siebie, że jestem nawet jak płynnie, jak ładnie jak nawet wystrój ściany pasuje i tego co to się nazywa, zasłony pasuje do ogólnego całokształtu strony o, i widzę, że z tej strony z tej strony. Z tej strony jest moja druga twarz w głupiej czapce. No. Zaraz zaczynamy, tylko się dokończy ładować wszystko inne. Niestety komputer mój się robi za wolny i to jest niepokojące troszkę. No. Bo innego nie, nie będę miał raczej długo. Yy, jeszcze nie ma. Jeszcze nie pokazuję chomika. Albo pokaż. Wstępnie, żeby uprzyjemnić yy, czas, pokazujemy Chomika. Dobrze, Spring opowiada głupoty na czacie, już y, jeszcze się nie zaczęła, już zaczyna opowiadać głupoty, że to wina Windowsa oczywiście. Nie żadna wina Windowsa, tylko po prostu no, no, no, nie da się niektórych rzeczy zrobić, z próżnego i salmon nie naleje, mam dwa procesory i się okazuje, że te dwa rdzenie już jest za mało, nie wiem, co się dzieje z tymi czasami, wszystko przez Skype'a tak naprawdę. Y, no więc dobrze, y, zaczynamy. Prawie co to leci w tle, nieważne, noce na odwyku, aha jeszcze Skype'a, tylko skype jeszcze, a jeszcze skype. Witamy Państwa w nocach na odwyku, noce na odwyku, gdzie wow, jednak przyszli ludzie, byłem przekonany, że po ostatniej wtopie, która była tydzień temu, wielu ludzi nie będzie, nie przyjdą, pójdą sobie, a jednak jest 42 osoby, strasznie dużo, coraz więcej ludzi przychodzi, bardzo fajnie, okazuje się, że, i yy, zapomniałem co miałem powiedzieć, więc najpierw powiem Becia, o, o, o, tak, popatrzcie sobie najpierw na chomika jeszcze, a w trakcie tego, jak ja będę mówił, to przypomnę, że słuchajcie, Nocy Nadwyku to jest program interaktywny, gdzie ja mówię, co chcę, ale można dzwonić i pogadać na żywo. Właśnie już dzwoni Paweł, właściwie to go odbiorę, żeby zobaczyć, o co jemu chodzi. Może dzwoni w innej sprawie, w ogóle niezwiązanej, może w sprawie chomika. Paweł jest z nami chyba na antenie. Halo, Nocy Nadwyku. Witamy słuchacza numer jeden, który prawdopodobnie nie ma mikrofonu, więc pewnie nic nie powie, a może się coś pomyliło mu, więc, więc go zrzucamy. Dobrze. Jestem Martin Lechowicz i prowadzę sobie taki odwyk z programu. Jak ktoś nie wie i tu się dostał tak przypadkowo, trochę przyszedł, to ten program jest na www.odwyk.com. To lepiej tam wejść, przeczytać podczas słuchania albo oglądania, można zobaczyć co wam jest napisane, żeby, było wiadomo, do audycji tej tutaj, tego programu, do niej audycji, tylko taki program na żywo nagrywany, yy, można sobie dzwonić przez każdą komórkę zwykłą, nie trzeba Skype'a, komórkę no, trzeba tam wbić 222 195 321 222 195 321 albo przez Skype na odwyk.com tak jak i domena, cała strona domen odwyk.com, ale w ogóle po co byś miał dzwonić, więc po to, żeby tak Wiesz, że to się wydaje absurdalne, bo kto w internecie gadał o takiej sprawach, no ale tu się gada właśnie, może to tak, o tym, że... O, nie wiem, o tym, że nie wierzysz w Boga, o tym, że wierzysz w Boga, o tym, że Cię Bóg interesuje, o tym, że Cię Bóg nie interesuje, o tym, co myślisz o Biblii, o tym, co usłyszałeś od Boga, co Ci powiedział w życiu, co Ci się wydaje, że powiedział, albo jesteś pewny, że Ci powiedział o tym, kiedy będzie koniec świata, bo Ci powiedział o o czymkolwiek, co ma związek z twoim życiem, albo z moim życiem, albo z życiem kogo innego, albo z Bogiem, albo z religią, albo z Pismem Świętym, albo z chrztem, albo z wodą święconą, albo o czym takim, o czym tylko chcesz, byleby to jakiś tam miało, miało sens, plus, minus, lekko, półśrednio. Dobrze? Rozumiecie mnie o co chodzi między innymi? Między, między innymi, no dobra. Jeszcze powiem tak, że właśnie wróciłem z koncertu przed chwilą dosłownie, dlatego się spóźniłem, no od razu jak przyszedłem, to włączyłem Noce na Odwyku i spóźniłem się zaledwie chyba 5 minut, więc dobrze poszło. Sian pyta, Martin, jak tam koncert? No było przyjść. Bardzo dobry, bardzo, bardzo dobry, bardzo fajny. Oczywiście się tam pomyliłem parę razy, wiadomo, przerwa była troszkę. Y, strasznie duszne było, trudno się grało. Bo się ręce po co? mi trudno się gra na gitarze, trudno trafić, ślizga się wszystko. Nie, bardzo dobry był, strasznie dobry. I był jeden człowiek, który ciekawa, czy ogląda mnie, czy nie, jeszcze pewnie nie zdążył przyjść, który mnie widział pierwszy raz na koncercie i byłem bardzo ciekawy, co powie i czy koncert lepszy, czy oglądanie na żywo i zdecydowanie pod wrażeniem powiedział tego koncertu na żywo. Że dużo, dużo lepiej być na koncercie, niż oglądać coś na YouTube czy coś. I to jest prawda. Po tych koncertach, w których ja byłem, pomidorami nie rzucali, odpowiadam na pytanie Mirka. Czy grałem ode Pyta Sian. Tak, grałem ode bardzo dobra jest oda, zawsze jest bardzo fajnie wychodzi na koncertach. Yy, I już yy, pi pli, piol, Pioluk przyszedł na czata, też jest na stronie ww.com i mówi Martyna powiesz dupa na antenie? Nie, nie powiem dupa. Dupa nie powiem. Nie powiem tego słowa dupa. Słowo dupa nie wyjdzie z moich ust ani razu. Ani razu o dupie nie wspomnę i o dupie nie będę mówił. Nie można mówić dupa tutaj. No, odpowiedziałem na pytanie, tak? Dobrze. Na czacie jest uczestniczka koncertu, Becia, która jest na czacie i mówi, że... Ona odpowie na koncerty, od koncerty na pytania związane z koncertem. Skupmy się tutaj na temacie. Ja chciałem powiedzieć najpierw tak, że nie było mnie tydzień temu, nocy nie było nadwykłu i przepraszam strasznie za to i jestem wów ulga, ulga wielka, że przyszliście jednak w tym tygodniu, bo myślałem, że się zdenerwujecie, że mnie nie ma i pójdziecie, no bo na tym polega cały odwyk, że ja jestem co tydzień, mam tu być. no Ja mogę być, wy możecie być, nie, nie musicie być, a ja być mam. Ja rozumiem, to tak. No, yy, więc mnie nie było, zawaliłem. Zawaliłem i nawet nie było jakiegoś powodu. Po prostu przyszedł gość do nas iśmy się zagadali, i że zapomniałem. No, zapomniałem, że jest środa. Zapomniałem, że jest środa, bo następnego dnia jechałem, wyjeżdżałem do Pisza na odpoczynek. Ciekawy był. Yy, I. I o wszystkim w ogóle zapomniałem, bo wiecie, przed wakacjami tak jest, że się już człowiek zapomina o wszystkim, no i zapomniało mi się. To już skandal, pierwszy raz mi się tak zapomniało, no ale musiał być kiedyś pierwszy raz. Jadrołem pyta, czy zgodzę się koncertować w Krakowie? No pewnie, już wiele razy tam grałem na koncertach, tylko zorganizuj coś. W Krakowie jest o tyle prosto, że ja tam mam rodzinę, mogę sobie tam nocować, więc łatwo. Zorganizujcie, spokojnie, przyjadę, bardzo fajne są koncerty. Naprawdę, naprawdę, naprawdę. Dobrze, przejdźmy do tematu, tylko podkład trzeba zmienić na jakiś inny. no, e, mimo, że miałem darmowe, <śmiech>, prawda, piwa 2 to nie wypiłem ani kropli. I to nie jest, że teraz zostanę abstynentem, tylko że mam problem taki, miałem, już nie mam, zniknął, problem z brzuchem przeraźliwy, o którym pisałem w felietonie tym, co piszę go co poniedziałek, więc to nie będę powtarzał, bo można przeczytać, warto przeczytać, mam nadzieję, ktoś go wrzucał na Facebooka te moje y, felietony i to był dobry pomysł, ale nie wiem, czy wrzucił już. Jeżeli nie wrzucił, to niech przypomni, niech nie zapomina. To było dobre, że wrzucał, fajne było. E, no w każdym razie powiem wam od siebie, że Bóg się przejawia przez ból brzucha czasami. Albo lepiej powiem tak, że e, Bóg może dotrzeć do człowieka przez jakieś dziwne dolegliwości w wypadku, kiedy człowiek jest zbyt zajęty Albo zbyt ma coś, taki uparty jest, albo się na coś uprze i nie chce słuchać czegoś. To wtedy się takie rzeczy dzieje. No, no w ogóle możemy, nie wiem, pogadajmy o czymś, jak już tu jesteśmy razem. Może ktoś zadzwoni i powie, co wy myślicie o chorobach? To jest taki temat strasznie śliski w kontekście Boga. Bo jedni mówią tak, że, że jak cierpienie choroby, nawet brzule, bóle brzucha czy coś, to jest łaska od Boga. Łaska cierpienia, że Bóg nam pozwala cierpieć. E, I to nas jakoś już szlachetnia albo coś tam nam robi, nie wiem dokładnie co, ale coś dobrego nam robi. No, ja nie, ja nie rozumiem do końca tego, to jest dla mnie zbyt zaawansowany mistycyzm. Co w tym jest dobrego, że człowiek cierpi, nie wiem. E, że tak jakby ktoś się fascynował tym, że jest mu źle. No, to nie jest jakieś za dobre, nie, nie rozumiem tej argumentacji, ale z kolei drudzy mówią drugą stronę, że każda choroba jest od szatana i, i w ogóle i nie powinno być. Chrześcijanie w ogóle nie chorują, kropka. A jak chorują, to znaczy, że za mało mają wiary, bo jakby wierzyli, że nie chorują, to by nie chorowali. A jak chorują, to znaczy, że za mało mają wiary. Tak mówią drudzy. Bartek mówi na czacie, mnie straczka, na przykład nie uszlachetnia chyba no była część moich dolegliwości to była owa sraczka też ale to był naprawdę najprzyjemniejszy objaw z nich wszystkich się cieszyłem że mam tą sraczkę inne rzeczy były dużo gorsze więc yy, co myślicie o tym podejściu do choroby jakie macie podejście do choroby no chyba chorujecie trochę czy nigdy nie chorujecie bo ja właśnie nigdy nie choruję mam tylko dolegliwości te dolegliwości są koszmarne też czasami ale te ostatnie była, najgorsze było to no i yy, jak to powiedzieć ładnie? One chyba tylko w głowie zostały przeszłe. I to tak zupełnie ponadnaturalnie teraz. No, nie widziałem na żywo żadnego uzdrowienia większego, ale widziałem na własnym przypadku. Miałem taki przypadek raz, jak... właśnie, nie? Bo właśnie, tak jak mówię, jak jest w moim przypadku choroba, często ja ją tak widzę i... No, możecie mi powiedzieć, czy to jest moje obzduranie, czy nie. No, ale ja ją widzę tak, że Bóg często, nie zawsze, próbuje się tak dotrzeć do mnie, a ja jestem... nie chcę patrzeć w tą stronę, aż w końcu muszę, bo już jestem chory i mówię, co do cholery jest, czemu jestem chory? Do Boga. I Bóg mówi, a teraz to się pytasz dopiero. A mówię, no a kiedy? No i, i mówi, no dobra, to ci powiem, to, to, tamto. A ja mówię, o, faktycznie. I wtedy nagle pff, mija, bo już nie jest potrzebna i tak było raz, jak miałem gorączkę, która się zwiększała cały czas i ja nie rozumiałem tego zjawiska, bo miałem gorączkę dosłownie z dnia na dzień, leżałem w łóżku, przeszło po 40 stopni jakoś i rosło I, i się zacząłem przestraszyć, co jest, nie? I właśnie był taki motyw, że tam pogadałem się z tym Bogiem o problemach moich głównie, bo on raczej nie ma. To jest trochę irytujące obcowanie z istotą, która nie ma wad problemów takich, nie? No i, ale w każdym razie ja sobie tak pogadałem i okazało, i się nagle stało tak, że jak mierzyłem tą gorączkę, to mi spadła o 2 stopnie w ciągu 5 minut, czy jakoś tak, czy 10, nie? Że mierzę, 40 stopni mierzę o 2 mniej, 38 no i no nie muszę z tym interpretować to jak się chce, no ale tak było no. i teraz było bardzo podobnie też miałem to jakieś pod, potwornie z źle mi było i nagle no się orientuję, ej wszystko mi przeszło no zostało tylko takie, takie, takie, takie trochę, że się czuję nie tak tak jakoś ten, ale rany to było dużo, dużo lepsze nagle no więc nie wiem, ja co wy o tym myślicie? Po prostu powiecie o swoich doświadczeniach i zobaczymy, może się uda ustalić jakąś jedną wersję. Przestawię sobie kamerę. Dzwoni Krzyszman. Dzwoni? No dzwoń. Zadzwonił i nic nie mówi. To szkoda. Albo ja nie słyszę. Nie, naprawdę nie dzwoni, może nie działa. Halo? Nie słychać cię, sorry. No, nie wiem, może mnie ktoś inny zadzwoni. Coś się zrąbało, powiada marynarz. Dobrze, to jest, uwyknę herbatę i spróbuję, że zadzwonię na echo i sprawdzę, czy działa. Nie, no chyba działa. Yy, a tak. teraz? O, cześć! No działa wszystko! Bez nerwów, wszystko jest dobrze. Cześć! Tylko z bliska nie działa, z daleka działa. No, trzeba dzwonić z daleka. No i jak tam? Co słychać? Bardzo dobrze, nawet się dobrze czuję, koncert dzisiaj był. Fajnie no. jest ogólnie. A jak z drugiej okay. strony oceanu? No dobrze, a nie zalewać was tam? A, a mnie nie, a innych nie no. wiem. Podobna jakaś fala jest powodziowa teraz, ale ja jej nie widziałem na oczy. O nie? Nie, aniusów też nie znam. To, A jak, a ty coś wiesz? No ja to tylko dzi polski dziennik, oglądam codziennie, bo tutaj mi leci. Bo to sobie oglądam i widzę, że tam zalewa dużo ludzi. Oj, w Warszawie? W Warszawie chyba aż tak nie, nie? W tych, w tych wsiach różnych. No i myślałem, że to minęło. No i właśnie, co o tym sądzisz? Druga powódź. Po pierwszej no, chyba. Druga, czy przydałby się druga część twojego, twojego odcinka, jak miałeś po katastrofie Kaczyńskiej? To... No, ale ja bym powtórzył to samo, co mówiłem, no widocznie nikt nie, ktoś nie dosłuchał mojego odcinka i nie wyciągnął wniosków, i więc, well... Wiesz tak swoim, swoim tak ostatnio myślałem o tym, o tym wszystkim i tak uważam, że kościoły ewangeliczne strasznie mało robią, jeżeli chodzi o głoszenie Ewangelii w Polsce. Mmm, to, no... Czemu, czemu ludzie tak... Wiadomość, bardzo, panie! Tak, by sobie tam żyli spokojnie jest tyle możliwości, które mogliby użyć, ale nie robią tego jakoś za bardzo. Ja nie wiem, jakoś tak mnie to dziwi strasznie, wiesz? Że na mm. przykład są takie jak teraz tą, z tym łóżko, tyle rozgłosu jest i, i nie ma jednego odważnego, który powiedział, słuchajcie tak, tak nie powinno być, bo to jest przeciwieństwo do bibli, po prostu tak no, wy swoje, my swoje. Jakoś tak mnie to troszkę drażni. Chociaż no. jest jedna taka organizacja nazywa się ci pod kron, mam ich na Facebooku. Oni dosyć ostro właśnie też na ten temat mówili. Tak, no to idź pod prąd. Z tym, że oni się zaczęli politycznie teraz chyba To jest takie pismo, było idź pod prąd, bo zaczynają tak. teraz jakoś być gazetą pisowską. i <laughs> Bardzo to, to szkoda i dziwne, że tak robią. Właśnie dziwne, że poszli w tym kierunku, ale kiedyś słyszałem ich odcinek na temat właśnie, że że gdzie są kościoły ewangeliczne, że... i też mówili o tym, że mącą ludziom w głowach, bo spotykają się na tych ekumenicznych spotkaniach i później ludzie praktycznie głupieją, czy to my mamy ewangelizować, czy to praktycznie to podobna religia, czy o co tu chodzi. No tak, no, ludzie się boją. No. Jest to ja ogólna jakaś taka strachliwość w ludziach teraz. Boją się mówić cokolwiek przeciwko komukolwiek, nie wiem, czy to jakieś... To jest, tak, tak, jakby to był jakiś związek radziecki teraz, że wszystkim grozi natychmiastowe rozstrzelanie za powiedzenie czegoś nieostrożnego. No ludzie, no czego się tak wszyscy boją? Nie no, rozumiem. Powiem, tak sobie myślałem ostatnio, jakbym tak yy, wygrał w loterię, to wiem, co bym numer jeden zrobił, ci powiem. Co by zrobił? Numer jeden? Wykupiłbym prawie wszystkie billboardy w Polsce i wkładał to Ewangelię, wkładam na naszą klasę. O. Żeby każdy przejeżdżał i, i werset świeciał przed oczami, jak do domu jedzie z pracy. To by było dobre, a ja mam... Po... Właśnie jeździłem teraz jakimiś samochodami i autobusami, miałem podobny pomysł, że Tyle się miejsca marnuje, że na moście by coś można napisać albo przykleić. Tak no. przyszedł taki pomysł, ja, ja ci powiem, będę mógł, może zobaczę ile tu kosztuje, bo tak ci mówiłem tą Marię, widziałam się reklamującą, mówiącą, że teraz jest mój czas, a ja myślę, dowiem się ile kosztuje, ale będę chciał odbierać pieniądze na coś takiego. Ale tak mi to przyszło do głowy. W Polsce jest tyle kościołów ewangelicznych i powinni się złączyć co do tego celu, wkładać taką po prostu Ewangelię, i zrobić taką stronę mniej więcej jak ja zrobiłem i wtedy tam kto, kogo Bóg pociągnie z jakich tam stron, to wtedy przez tą jedną stronę znajdą Kościół najbliżej ewangeliczny. No powinni się dogadać no. co do tej kwestii. No powinni to. Jak ktoś nas słucha to macie propozycje panowie pastorzy czy tam inni. Żeby coś tak z, zacząć robić, nie? Razem w celu wyjścia do ludzi, tych na zewnątrz, żeby powiedzieć, no nie wiem, ten problem był od lat i on narastał, coraz mniej ludzie robili, no i dzisiaj nam takie coś, że nie wiem, no ludzie znają Biblię, nic za bardzo nie chcą o niej mówić. Chyba, że no ktoś to przyjdzie na... Bardzo, bardzo dziwne, wiesz, że, że w Polsce tak, takie rzeczy, co, co się dzieją nie? i co ludzie robią na przykład i to normalnie, i że nikt im nawet nie powie, że słuchajcie, chociaż naprawdę jesteście obłędzi, że nawet nie ma jednego, który by tak mocno gdzieś tam powiedział, czy w telewizji, czy coś. już, chociaż żeby jeden kontrowersyjny wyskoczył, to by tam ktoś sprawdził coś, nie? Coś, nie? No, że boją krytyki, no, dziwne, żeby się też tak bać krytyki. Dobra, dziękuję. Dziękuję, bo dzwoni jeszcze Krzyszman. Może teraz już ma mikrofon, to go odbiorę. No, no dobrze, to odbierz. najpierw zadzwoni jeszcze Dobra, zadzwonię. jeszcze raz. Dobra, czas później Co? za chwilę. Okej, okay, na razie to był, to był Henryk i dzwoni Krzyszman, który się do Działa teraz, ci wszystko? Halo! No nie, nie mogę. Ojej! Cześć! Cześć, działasz! Co tam u ciebie i. Czekaj, poczekaj, poczekaj. Czekam, no, czeka ja nigdzie nie idę. O, dobra, mam cię. Jedziemy. Mówi Krzyszman. Przed państwem Krzyszman. Ja się muszę sprężać, bo ten... Bo muszę rano wstać i tyle osem poprawiać, że... No to mu szybko. Dobra, no to tak. Co to tych chorób? Właśnie. To ja uważam tak, że no... Niektóre choroby są po prostu bosoły, niektóre Bóg bo ewidentnie tak robi. Na przykład ja, ja już to gryzłem, że jak coś robię źle, to zawsze on Bóg sraczkę wysyłać. <słyski> No, ale to jest ewidentnie to widać. No to nie no, może jest po prostu... Śmieszna koncepcja, ale może być prawdziwa, tak, no. Dziś, Bogiem będą na sraczu mówią, żeby to przerwał. <śmieszne> no, to fajnie brzmi, Bóg mi zesrał sraczkę <śmieszne> z nieba. No. No i co działa? Przerywa? A czy może to jest tak? Tak, że, może jest tak, że po prostu ciągle robisz coś złego i akurat jak ma straczkę, to jest jeden z tych momentów. Nie no, nie wiem. No. Nie no, nie wiem, ale to, to się zdarza, no. Ja nie wiem, jak Bóg jest, ma poczucie humoru. Ja już się nauczyłem, że to... Takie rzeczy się, się zdarzają. No. Jest w Biblii w każdym razie mowa o takim jednym... Yy, narodzież, tak, Filistyńczycy to chyba byli, że jak zabrali, ukradli Arkę Przymierza i od Izraela, to Bóg ich yy, im zesłał wszystkim chorobę pod tytułem wrzut odbytu, czy coś takiego, no poważnie, no i więc może Bóg coś tam karać czymś, co ma związek ze sraniem, że tak powiem, no, bo był precedens. No, dobra, coś jeszcze, jakiś inny temat był o powodzi? no poczekaj. Hmm. Coś to miałem się zapytać tydzień temu, a cię nie było. Bo a... na sobie muszę przypomnieć. O właśnie, właśnie, właśnie. Z Jezusem. coś, bo wiem, ja, to zawsze byłem ciekaw. Jak był Jezus jeszcze przed tym jak na ziemię przyszedł? W sensie, że to było, On był miał zawsze jakiegoś syna, czy się później go stworzył, czy, czy dopiero na te potrzeby no, odkupienia świata sobie tak go to robił. No dobre pytanie jest. No, Zobacz, ale że tego nie ma, bo szukałem. Nie, nie ma dokładnie. Są jakieś takie strzępy informacji, ale że sprawdzę, bo jeżeli jest gdzieś, to powinno być chyba w tej, w liście do hebrajczyków na początku, ale ja nie wiem, że to jest takie aż istotne w sumie. Chociaż dla wielu było istotne chrześcijan w ciągu wieków, bo się o to żarli niesamowicie, wyzywali się od heretyków i tak dalej. Więc nie wiem, może ktoś. Bajdi to powiedział: Jezus jest odwieczny. No dobra, ale to powiedział Bajdi, teraz się pytam, gdzie to mówi Biblia. Yy, więc nie wiem, gdzie to mówi Biblia, ale jak coś znajdę, to ci powiem. Dobra, dzięki. No. To na razie, Krzyszman. Cześć. Cześć. To był Krzyszman. A dzwoni Clemens, a ja zobaczę, co tu jest napisane. Cześć. Halo? No, jesteś. Nocy na odwyku. Clemens ma głos. Cześć Martin Eryk mówi z tej strony. No cześć. Ja... O, przepraszam, mój pierwszy. Nie, nie, ja chciałem cześć powiedzieć tylko. Aha, cześć, cześć. Ja ostatnio robię sobie maraton z odwykiem i słuchałem odwyku starego już. Nie pamiętam. W każdym razie jest na pewno sprzed ponad roku, w którym mówi, że wszystko należy należy złożyć do Boga, że wszystko zależy od Boga. I podałeś taki przykład nawet, że gdy cię coś boli, to nie idź najpierw do lekarza po tabletkę, no tak. tylko móc się do Boga o to, żeby ten ból ustąpił. I według mnie tu jest tu jest pewna sprzeczność, ponieważ nawet jest takie powiedzenie, że móc się, się tak jakby. Wszystko zależało od Ciebie. Ucz się tak, jakby wszystko zależało od Boga, a pracuj tak, jakby wszystko zależało od Ciebie. No, jest takie powiedzenie, ale ja się z nim nie zgadzam, że, znaczy uważam, że to nie ma nic wspólnego z Biblią i z takim podejściem, jakie trzeba mieć, według Biblii. No. no ale to jest, to jest właśnie, mi się wydaje, trochę nieprawdopodobne, bo nawet nawet mi się wydaje, że Bóg powiedział coś takiego, że jeżeli ktoś coś może zrobić, najpierw sam powinien to próbować sam robić. No może to prawda jest, tylko że w tym wypadku to jest trochę y, ponad nasze siły. No ja sobie nie poradzę sam z brzuchem czy z czymś tam. No przecież co nie zrobię operacji, nie wiem, co mi się dzieje. No to mówimy o takich sytuacjach, że przekraczają nasze możliwości. No i wtedy no nie, no musisz ale... iść po pomoc do kogoś, do kogo idziesz. Do lekarza bo do Boga albo do, nie wiem, czegoś innego. Nie? No powiedzmy, powiedz że najpierw do tych sił ziemskich, jeżeli, jeżeli y, możesz, a jeżeli już nie możesz, no to starasz stara się do Boga, żeby Ci pomógł. No prawda? a jak ja myślisz, ma... dobra, no to może i dobrze, ale jak myślisz, jak On zareaguje, kiedy się zorientuje, że Ty bardziej liczysz na lekarza niż na Boga? Co robi Bóg w takiej sytuacji? Mówi spokój, może tak... na drugim miejscu? Może nie bardziej, może najpierw staram się wykorzystać to, co mogę sam osobiście wykorzystać, prawda? No to dalej to samo. Bóg jest na którymś tam miejscu. Bóg chce być pierwszy chyba, według Biblii. A według wszystkiego, co tam czytam, to Bóg chce być zawsze pierwszy. Nie będziesz miał Bogów innych oprócz mnie e, i tak dalej. i tu, tu mi zabiłeś, muszę ci powiedzieć, człowieku ćwieka, bo naprawdę nie, nie wiem, co ci odpowiedzieć w sytuacji. A sytuacji. Nie wiesz co, to tak naprawdę... to trzeba se pożyć i poeksperymentować najlepiej z tym Bogiem. Z mojego życia wynika, że on jest zazdrosny i z Biblia mówi, że on jest zazdrosny i on chce być na pierwszym miejscu, bo inaczej mówi, że to radź se sam. Albo jestem pierwszy w twoim życiu, albo mnie nie ma i radź sobie sam. No tak robił ze mną. Może jest innym trochę inaczej. No więc, nie wiem. Mamy czas, można się zastanowić. To wychodzi na to, że my powinniśmy być tacy, tacy którzy sami, sami sobie nie radzą z niczym, tylko bez przerwy, jak te nie, nie mimo wraki proszą Boga za przeproszenie o wszystko, bo sami sobie niczym nie potrafią dać wady? I to jest dobry argument. No. Więc, więc oczywiście nie, no chyba nie, no Bóg nie chce, żebyśmy byli niesamodzielni, ale coś chyba znaczy, że powinniśmy być jak dzieci, nie? Co chwilę gdzieś tam było, że jak ten, kto nie jest jak dziecko, to nie wejdzie do Królestwa Bożego, no to co to znaczy? Nie no, no, i... tak, no. Przed chwilą powiedziałeś, że, powinni, że nie powinniśmy być niesamowicie, a z drugiej strony powiedziałeś, że no powinniśmy zawierzyć wszystko Bogu, więc to się jakoś według mnie no. wyklucza. Mógłbyś to wytłumaczyć jakoś, tak, że ja to zrozumiał? No masz tu rację. Muszę się sam nad tym zastanowić, jak to powiedzieć, bo. Znaczy, jak się postępuje w życiu, to wiadomo, no, najpierw na przykładzie, no jak sobie żyję codziennie, to idę do pracy, to nie mówię, żeby Bóg za mnie poszedł do pracy, tylko ja idę i robię swoje, robię rzeczy wszystkie, które mam robić ja, rzeczywiście tak jest, ale kiedy jestem chory, to nie idę do lekarza i nie chcę załatwiać tego sam, no chyba, że mam już tak z rozpędu to robię, to robię, uważam, że źle, że powinienem najpierw iść do Boga, tak powinienem robić. To się właśnie jakoś wylicza, bo sam do, do pracy, idziesz sam, prawda? No tak. No właśnie nie wiem ja dlaczego, nie... no dobre pytanie jest teraz. No dlaczego? Nie, no nie ta, wiem. Ja tego tak właśnie nie za bardzo rozumiem. Ja się sam muszę zastanowić, jak to, wiesz co, muszę wykminić to sam. Bo na pewno nie zachęcam ludzi do tego, żeby nie robili tego, co, nie brali odpowiedzialności. O, je, oczywiście, że powinni no. brać odpowiedzialności, ale... No, to jest... Dobry, dobry właśnie temat na odwyk. No bardzo dobry temat jest. Kiedy brać odpowiedzialność samemu, a kiedy prosić Boga, no. O coś. Dobre, że powiedziałem. No dobrze, dobrze kminisz. Ja się tutaj zastanawiać będę. Jak ktoś chce coś powiedzieć na ten temat, to też niech zadzwoni. Dobra, jeszcze coś. A, przepraszam bardzo, bo ja niedawno napisałem do Ciebie e-maila i nie, nie, wiem, czy, nie wiem czy go dostajesz, ponieważ nie dostałem żadnej odpowiedzi tej A kiedy było to? I... Proszę? Kiedy było to, bo jak byłem na wyjeździe, to nie ja za bardzo pedam na listę i byłem chory i to pewnie wcześniej przez to. Napisałem tam do ciebie bodaj, że jakieś półtora, dwa tygodnie temu. Oj. To wiesz co, bo ja mam zaległości właśnie przez tą chorobę. To sprawdzę. Aha. Sprawdzę i przeczytam jeszcze raz. No. Okej, dzięki. W takim razie mówię, udowie sądy życzę i już nad tym tematem, bo chętnie, chętnie sam bym się czegoś na ten temat dowiedział, bo to się nie wyklucza. Tak na logikę to biorą. Tak, no to się na logikę wyklucza. Albo może się nie wyklucza, ale skąd wiedzieć kiedy mam liczyć na siebie, a kiedy na Boga i dlaczego raz tak, a raz tak? Czy może zawsze być jak dziecko, czy nie? Dobra, dzięki, może ktoś inny coś odpowie. To słuchaj, dalej zobaczymy. To hej, No więc słuchajcie, noc nadwyku I teraz się temat zrobił dobry Bo faktycznie, teraz już Musisz nad tym zastanowić Wiecie jaki jest temat I o co chodzi, dzwoni dużo ludzi To może ktoś powie, kto najpierw, najpierw najpierw Kylu był pierwszy Dużo ludzi dzwoni Bajditor mówi na czacie, zawsze na Bogu polegać Ale, a a działać w nim No dobra, ale to dalej nic nie znaczy Cześć Kylu, co ty myślisz o tych tematach Co mówimy o nich tu i to znaczy o tym, co, bo mowa, o, o tym, czy zawsze być jak dziecko, czy, czy zawsze jednak samemu. Czy radzić to samemu, no? Tak, no właśnie, właśnie to jest problem, bo no, no, no, to, co no. pisałeś na przykład w, w, w tym ostatnim tym chrześcijanina, no to jest jednak no, takie, no, że tak powiem, forsowanie takiej taki, taki tezy, że zawsze wszystko powinniśmy wierzyć Bogu, no ryzykowny i wymaga dużej wiary. No to o, prawda jest. Pytań, czy tak powinniśmy robić, bo że jest ryzykowne, no to, to wiadomo. No właśnie. Czy to w ogóle jest dobry I... pomysł? w tym razie jeszcze chciałem wrócić do tych uzdrowień. A nie odpowiedziałeś. Proszę? Nie odpowiedziałeś. Co, jak ty robisz w swoim życiu? Ja? No to... To zależy od, od sytuacji. Czasem, czasem robię coś pan, czasem powiem, że na przykład jak pracy szukałem, no to... To nie szukałem, tylko powierzyłem tą sprawę Bogu i mi się praca sama znalazła, gdzie praktycznie nie no. mnie kiwnąłem. Właśnie, ja to, to jest dobry przykład. Ja to samo robię, więc tutaj... Bo ja się tu nauczyłem, że ja próbowałem najpierw być samodzielny, ale mi to w ogóle nie wychodzi. Zresztą potem olałem sprawę i zostawiłem Bogu i znalazł pracę cyk-cyk od razu. Znaczy, ja akurat z ja akurat tą pracą miałem wtedy takie podejście, że od samego początku, że ja akurat yy, znalazłem się taka sytuacja, potrzebowałem w pewnym momencie pracy, ale postanowiłem, że nie będę jej szukać, tylko zostawię tą sprawę Bogu. I, i no naprawdę palcem nie giwnęłaś w tej sprawie, a zaszła jakaś taka dziwna sytuacja, że mi po prostu no, kierowniczka z pewnej firmy sama zaproponowała, żebym przyniósł diwidon, więc to mhm. jest duży przypadek. No więc, tak jak mówię, no ja różnie robię, no, czasem jak są z pracą, no to, no to powierzam sprawę Bogu, a czasem w innych sytuacjach no, staram, się, staram się sam e, brać sprawę w swoje ręce więc nie mam, nie mam tutaj jakiejś zasady natomiast e, chciałem się jeszcze odnieść no, nawet nie do tych uzdrowień e, tylko no, do uzdrowienia się odnieść w kontekście e, tego popularnego wśród e, charyzmatycznych chrześcijan e, przewracania ludzi jest e, e, e, w kościołach ewangelicznych są niektórzy super którzy tam przewracają ludzi, jak to na przykład Benny Chin robił na tak, tak. ja zawsze, zawsze Jestem ostatnio właśnie trochę no rozdwojony, bo zawsze bardzo sceptycznie do czegoś takiego podchodziłem A niedawno miała miejsce taka sytuacja, moja koleżanka była właśnie w Warszawie na jakiejś konferencji e, dla kobiet i e, ona miała wcześniej problem, bo była uzależniona od super do papierosy a dała się tego pozbyć. I, mm -hmm. e, no była na tej konferencji jakaś właśnie kobieta, która, e, jakaś prorokini, która e, no właśnie tak przewracała ludzi. I ona po tej, tam między innymi modlili się po moją koleżankę i, i też ją przewróciła ta prorokini. I moja koleżanka jest uwolniona, już nie ma, nie ma potrzeby pana papierosów. No. Więc jestem, jestem, no, bardzo rozwojony w tej kwestii. No właśnie, to nie, jest, to nie jest oczywista wcale sprawa, masz rację. Ja tylko przerwaj, powiem, bo na czacie jest i, i fonka, i pyta, czy to są rozmowy w tłoku, czy jak. To jakby ktoś jej mógł powiedzieć na czacie, co to jest, e, w międzyczasie, jak tu tu gada, to, to dobrze będzie. No powiedzcie, co to jest, żeby sobie nie poszło, tylko se, niech sobie ogląda i niech wie, co się tutaj dzieje, bo pewnie będzie to dla niej ciekawe, myślę. W każdym razie będzie inny. Dobra, no i? Więc co My myślisz? Proszę, i co, i, co ty, i co ty o tym myślisz, o takim przewracaniu ludzi? No ja jestem bardzo sceptyczny co do tego. Nie ma ani tego w Biblii. W ogóle może tak. nie wiedzą o co chodzi. No nie ma takich rzeczy w Biblii przecież. Że jakieś daru tak. przewracania się, ani nic. Nie tak. po to jest Tylko Duch Święty, żeby się ludzie przewracali. Dary Ducha są użyteczne na coś. to tak. nie jest rozrywka. Tylko problem w tym, że jakąś jednak skutecznością się to wykazuje i dlatego jestem tutaj zdziwiony. A no dobra, ale to nie jest dobry argument, no wiadomo, że skuteczność różnych rzeczy jest, no uzdrowienia są też, które od Boga nie pochodzą i są. Ci bioenergoterapeuci nic z Bogiem wspólnego nie mają, uzdrawiają, duchem jakimś, ale nie świętym na pewno i to nie jest argument. Aha, zgadzam się, tylko kurczę... No ciężko jest tutaj jakoś jakoś tutaj sobie poukładać to wszystko, no bo jednak Biblia y, no. mówi, że nikt nie jest w stanie bez e, pomocy Ducha Świętego powiedzieć, że Jezus Chrystus jest Panem, a, y, no, a jednak ci ci przewracacze, że tak powiem, no jednak to robią w imieniu Jezusa, więc y, nie wiem, wyda wydaje, wydaje. mi się, że jedynym jakimś takim sensownym wyjaśnieniem może być to, co mówił y, Jezus tam kto w Ewangelii Mateusza, że że wielu będzie mi mówić, że przecież w Twoim imieniu wyrzucaliśmy demonów i prorokowaliśmy, no e, ja im powiem idźcie precz. No. E, i, albo powiedział, że no to tak, bo oni powiedzieli, że czy w Twoim imieniu wyrzucaliśmy demonów i czy w Twoim imieniu uzdrawialiśmy. A on powie idźcie, którzy czynicie bezprawie. No. no właśnie. No pewnie no, to jest ten przypadek, no, że, Nie wiem, co to są za dziwne zjawiska. W Biblii ich nie ma. I no są dziwne. Czy ja ich nie, nie mówię, że są złe, bo nie ma napisane, że nikt, nie wiem, że nie będzie takiego przypadku, że Duch Święty akurat tak zadziała, że ktoś spadnie na podłogę. Nie ma szansy. Nie ma teraz. I też o tym nie pomyślałem wcześniej. No Ale, to jest no. ciekawa sprawa. No myślę, że najlepiej byłoby spotkać kogoś takiego, który się czymś takim zajmie. porozmawiać. Natomiast jeszcze chciałem się odnieść tutaj do tego tematu, który był przed chwilą poruszony do tego, czy Jezus istniał zawsze, czy był taki czas kiedy Jezusa nie było tutaj wydaje mi się, że temat jest o tyle trudny, no, no, dla nas ludzi no, czas wydaje się, że to jest coś takiego co biegnie cały czas tak samo no, i nie ma końca ani początku no natomiast bo no, musimy sobie uświadomić, że jednak czas jest czymś charakterystycznym dla naszego wszechświata. E, no, o, nie wchodzimy no, no, w jakieś teorie, które są nieudowadnialne teraz. Że, że czas to znaczy no, jednak czas nie płynie, nie płynie e, tak samo dla wszystkich no, w całym świecie. No, płynie w jedną stronę, ale płynie z różną prędkością, tak. Tak, no i teraz jest pytanie: jak? E, jak na czas patrzy na przykład Bóg, który nie jest częścią naszego Wszechświata. A no chyba Jego czas trochę nie dotyczy, tylko znaczy on jest... Właśnie, no, no nie to wiem, my... to, ale to jest Dlatego teoretyzowanie to... trochę takie... Dlatego myślę, że nie ma, nie ma za bardzo no, możliwości po prostu rozważać tego tematu, czy, czy był taki czas, kiedy nie było Jezusa. No bo jeżeli nie było czasu, no to... No to... A jak jakim by nie było Jezusa znaczy, można sobie porozważać, ale ta rozmowa nic nam nie wniesie, jeżeli powiemy, że tak, to, to co, jeżeli powiemy, że nie to co, no, no nic właściwie, co to zmieni no i właśnie na to chodzi, więc to no tak to... jak mówiłeś, się się a, a no, ale to, to my uważa. tego nie róbmy tych samych błędów co ludzie robili wcześniej dobra, okej, okay. zrzucam, bo dużo ludzi na czacie, coś pisało no. chciałem się odnieść czy jeszcze na koniec coś? Będzie? Nie. Dobra. To na razie. Na razie, Kylu. To, Kylu, a ja chciałem e, tutaj zacytać by litera, bo mówi tak. Dar uśnięcia w Panu często jest połączony z otrzymaniem prorostwa w Biblii. Czy dobrze przeczytam? Dobrze, ja przeczytam. Więc tak. Po pierwsze, nie ma czegoś takiego jak dar uśnięcia w Panu. Nie występuje takie sformułowanie, ani określenie w Biblii. W Biblii są wymienione dary Ducha Świętego. I to między innymi są prorokowanie, uzdrawiania, mówienie obcymi językami, tłumaczenie tych języków, dar mądrości, dar wiedzy, rozróżnianie duchów i parę innych jest wymienionych. To są dary duchowe, bo one są natury duchowej, są ponadnaturalne. Takie te wszystkie dary są co do jednego na tej liście wymienionych. Dar uśnięcia w Panu tam czegoś takiego nie ma. To jest określenie spoza Biblii, po pierwsze. Po drugie, nie ma takiego przypadku, że ktoś, no nigdzie w Biblii nie widzę, żeby ktoś dostał dar porokowania i spadł na podłogę. Ten dar uśnięcia w Panu, przypomnę, to jest to zjawisko, które w kościołach charyzmatycznych polega na tym, że się ktoś tu modli, przeważnie jest bardzo chaotycznie, głośno, dużo szumu, raczej spokoju to, to nie występuje, tylko jak jest głośność duża i taki trochę harmider no my w życiu nie widziałem, żeby było cicho, spokojnie i nagle... No właśnie, i jak tak jest coś się modli, coś tam, najpierw nakłada rękę najpierw jak kogoś jeszcze się w ogóle tu dotknie to on w ogóle sam spada więc takie triki się czasem robi, ale czasem chyba jest autentyczne no bo ktoś na nie dotyka i ktoś tam, nie wiem, przesunie ręką, a ktoś tam aaa, i spada na podłogę i mówi, że się czuje błogo, bo spada aaa, takie omdlenie wesołe yy, i to jest niby daru uśnięcia w panu Różnica między tymi darami, które występują w Biblii, a tym zjawiskiem jest taka, że wszystkie co do jednego dary, i tak mówi Biblia wprost, to nie jest wyciąganie wniosków, tylko wprost jest powiedziane, wszystkie dary służą po to, żeby budować Kościół, czyli mówiąc na ludzku, służyć ludziom do czegoś, mają się przydać, przydatne mają być. Mają być, prorokowanie, no jest po to, żeby ktoś się dowiedział czegoś od Boga, uczył tam się ten, nie? Uzdrawiania, no to żeby ktoś był zdrowy, no, prorok prorokowanie nam było, no i dar wiedzy, żeby komuś powiedzieć coś tam, że no, co o nim wiesz, bo mu się przyda i tak dalej, wszystkie są. Yy, a uśnięcie nie masz? to jest czysta rozrywka, to jest jak oglądanie telewizji, to jest, że mam się fajnie poczuć, to jest takie ćpanie po prostu. Czegoś na nabożeństwie. To jest tak, jakbyś, jak chcesz być, tak samo się poczuć, to się na jara i zielska, i bęszy czuł tak samo. To jest dar duchowy? No to ja to nie widzę. To jest bardzo. To jest w każdym razie, no jeżeli nawet jest, to jest to coś, co jest bardzo inne od całej reszty darów duchowych, więc to. Gdyby to nawet był dar, to bym powiedział, że to jest najmniejszy. I najmniej sensowny dar ze wszystkich, bo nawet jest powiedziane o, że o darze języków, że on jest nieużyteczny dla wspólnoty, dla innych ludzi. On jest tylko użyteczny dla tego, kto mówi językami, co potwierdzam ja sam z własnego doświadczenia, tak jest użyteczny i przydaje się, ale ten dar, gdybym takie coś przeżył jak nie wiem, zaśnięcie w Duchu Świętym, padnięcie na podłogę w Duchu Świętym, to o pożytku z tego nie widzę, nie czuję, nie widzę, nie słyszę. No chyba to, żeby się zrelaksować, no ale to trzeba od razu lecieć nieprzytomny na podłogę. No nie wiem, no więc taki jestem trochę sceptyczny. Ale najważniejsze pytanie, to co powiedział teraz y, Bailiter, y, gdzie to jest w Biblii, bo ja tego nie zauważyłem nigdzie. Zauważyłem oczywiście w Dziega że ludzie prorokowali. Jest o tym mowa, że mówili językami. Jest o tym mowa, że padali na spotkaniach wspólnych, albo śmiejąc się, albo coś tam, to ja tego nie widziałem. Gdzie to jest? Powiedzcie mi to. Roro ma, mówi, Martin, idź do charyzmatyków, to się przekonasz. No byłem u charyzmatyków, wielokrotnie byłem. E, chyba nie przesadzając, ze sto razy byłem, albo i więcej byłem. Sam jestem aryzmatykiem, nawiasem mówiąc. I co się mam przekonać dalej? Najmniejszy, jak Maitre słusznie mówi, to jest dar języków. Tak, to prawda. Najmniejszy jest dar języków, Zaśnięcia, zaśnięcie, tak zwane padnięcie na podłogę w ogóle nie jest darem duchowym, jest na to wychodzi. Dobrze, dzwoni i Kamil po kolei. Najpierw tych ludzi, co, których nie wiem kim są, żeby mieli szansę zadzwonić do gadamy o, ogólnie. Pytanie, czy upadłem? Nie, nie upadłem. Mam inne dary duchowe i widziałem inne dary duchowe Aha. i sam ich używam. Cześć Kamil. Cześć Faklin. Cześć, cześć, cześć rozmawiam dzisiaj o chorobach, tak? O chorobach było i teraz taki bo dygresja była o jakichś darach duchowych dziwnych. No, ale o chorobach teraz. Co myślisz o tym? No, tu to była, to była bardzo ciekawa wymiana zdań między jednym z słuchaczy, który przedtem zadzwonił, ty mu tak zarzuciłeś, że podstawa Boga na drugie miejsce, na dalsze miejsce. No znaczy, ja bym taki temat. Tak bóg tak może pomyśleć co, może. Halo, halo? No, no tak, słucham, dobra, już nie przerywam. Yy, szczególnie... Poznałem taki schemat rozmowy z Bogiem. To szczególnie jest praktykowane przez osoby chodzące na różnego rodzaju terapie, yy, które mają im pomóc wyjść z, z uzależnienia. No i tam prosi się Boga o trzy rzeczy. O pogodę ducha, aby... O pogodę ducha, mądrość i odwagę. O pogodę ducha, aby. Yy, yy, zaraz, o, przy, przepraszam. Yy, no? yy, o mądrość, aby. E, przepraszam. Yy, o odwagę, aby pokonywa, po, poko, pokonywali problemy, które są w stanie pokonać. A, o tak. pogodę ducha. O pogodę ducha, aby. Właśnie, aby radzili sobie z problemami, których właśnie nie są w stanie sami pokonać i o mądrość, aby potrafili obie te rzeczy odróżnić od siebie. Tak, da znam to powiedzenie, całkiem mądre. No. I myślę, że, że, że to jest dobre, dobre, dobre rozwiązanie. No dobra, rzeczywiście, tak. No. Cały czas wydaje mi, mi się, że to coś przerywa, ale okej. Okay. Ja, ja ciągle jestem tutaj nowy, słucham od wieku, znaczy nadrabiam od dwóch miesięcy. E, odsłuchałem trzy czwarte, przeczytałem wszystkie tytuły. Wow, to dużo tego e, było. Taka, taka ciekawostka m, w związku z tym, że zbliża się kolejne, kolejne igrzyska e, polityczne w Polsce. Ja wiem, że to nie jest podcast polityczny, ale no jeden... Jeden z duchownych powiedział, że, że, że, że jeden Pan wygra, ponieważ Psalm 33, e, wow. e, werset 5 mówi, że Bóg kocha Prawo i Sprawiedliwość. <laughs> ponieważ, a, to chyba żart A, a był ponieważ, ja jest, ponieważ ja jestem dociekliwy. ja wiem, że, że, że, że, że, że to był żarcik, taki fajny nawet, a ja, ponieważ ja jestem dociekliwy, ja sobie to sprawdziłem i faktycznie Tysiąc lat, co tak jest tak napisane. Tak ja Brytyj, pamiętam. W Brytyjce tak? też. No to prawda, Brytyjce jest. Też, no. Ale. Mm, sprawdziłem brytyjski przykład i nie. I tu już jest raciousness, ra, ra, czyli a. nie prawo, a raczej prawość. Prawość, tak, tak. No tak, tak. rzeczywiście. No, wtedy to się ale, do tego ale, żywało. Ale żeby nie było, że my wierzymy Amerykanom na słowo, sprawdziłem też hiszpańską. I tutaj... El Amala la justicia i y el juicio. Ja czyli coca, justicia to jest e sprawiedliwość, a juicio to jest no nie to, co się niektórym teraz wydaje, lecz <śmiech> właśnie rozsądek, osąd, zdrowy rozsądek, czyli no coś bliżej jednak tej angielskiej wersji. Bardziej niż prawo, tak. A jak, jaki to namiar jest? Psalm 37, który to jest? Werset? I nie, nie, 33, 33, werset 5. A, ja sobie tak mnie zobaczę. Zaintrygował ten, ten biskup i postanowił sobie sprawdzić, właśnie zarówno polskie Biblii, jak i zagraniczne. Dobrze, to ja tu mam wydanie z XVI wieku, moja Biblia, ulubiona o, to, Biblia Gdańska. to jest Jakub Nie, Biblia nie. Gdańska. Bardzo wierne, jak ktoś chce najwierniejszego polskiego przetłumaczenia, to, to polecam zdecydowanie. Sprawdziłem. No. To co jest zamiast tego prawa. I tu Jakie jest inaczej. E, Staw w staropolskim dobrym tłumaczeniu jest tak. Miłuje sąd i sprawiedliwość pełna jest ziemia miłosierdzia pańskiego. Miłuje sąd i sprawiedliwość. I to jest. O, to jest, naj, jest najbliższe hiszpańskie, tak. Tak, tak. No, czyli. No. Czyli myślę, że to. Nie, pra... nie, nie chodziło o tą partię na pewno. No oczywiście, że nie. Ale jak można w ogóle takie głupoty ludziom wmawiać, że sam 37 mówi o partii Prawo i Sprawiedliwość nagle? No wiadomo. Yes. Teraz tak. No nie wiem, nie wiem, nie znalazłem tego tematu, a myślę, że byłoby bardzo ciekawy, gdyby ci nic głównie przyszło, żaden temat. E, prze, przejechałem po, po wszystkich tytułach. E, mhm. A mianowicie taki problem, czy wszyscy ludzie dzielą się na y, Jakubów i Ezawów, to, to jest problem, który dzieli właśnie katolików i protestantów y, dogmatycznie. No sorry, że, że, że, że, że tak chaotycznie, ale właśnie sobie wyciągnąłem y, Biblię. A dokładnie chodzi o kwestię predestynacji. A... Czy był taki wykład? Może się mylę. Nie. Może pan... był, może, może przeoczyłem. Nie wiem, czy był. Chyba e... nie. Jakby nie było, to by warto o tym powiedzieć, bo dużo ludzi, ludzi się zastanawiają tym, to bym powiedział, co ja tym myślę. I co, co z Biblii można o wyciągnąć na ten temat. Ale to o, bardziej. Chodzi... No? chodzi o Rzymian, rozdział 9, tak? I bodajże list do Efezjan. Czyli po prostu często mówisz o, o wolnej woli, tak? Mhm. Czy fałszywym jest model albo prawdziwym? Wyobraźmy sobie, bo to, bo to jest o Biblii po ludzku, tak, żeby obrazkowo, żeby do ludzi to dotarło. Tak, jakoś Wyobraźmy tak. Wyobraźmy sobie, sposób. że Bóg to 30 metrowy Godzilla i chwyta sobie do jednej rączki, do prawej rączki chwyta sobie pięknego bruneta, nazwijmy go Jakub, a do lewej Rudzielca, nazwijmy go sobie Eza, w podnosi 20 metrów nad ziemię, do góry nóżkami, trzyma ich za palce i teraz jednego trzyma nad basenem Jakubka 10 metrów wody, spoko, albo nad trampoliną cyrkową, a drugiego trzyma nad betonem no i kiedy oni się rodzą, on ich puszcza. To jest moment urodzenia. I wtedy daje im wolną wolę. I oni mogą <śmiech> robić, co im się podoba. Machać rączkami, nóżkami. I nic z tego. Nie no, ale, tak, ale tak i tak jeden wyląduje na, na glebie miękkiej, przyjemnej, a drugi na twardej. No, jest to pogląd uzasadniony biblijnie, powiem, bo... I, i, tam No problemę. właśnie. I w jednym z tych rozdziałów... Ja, ja nie chcę teraz wartować Biblii, bo żeby, żeby nie zabierać czasu innym. Tak, tak w skrócie, Tam jest Coś bo już... takiego, że Jakuba ukochałem, za was nienawidziłem. Tak, coś takiego. Zanim ten był jeszcze, ten był jeszcze w planach swoich rodziców... No, wiele razy w sumie... jest w Biblii i rzeczywiście, że Bóg wie już, co się będzie działo, zanim się jeszcze urodziliśmy, tak. zanim cokolwiek zrobimy, że wie. Tak, że wie. Czyli co... E... Esaf obraził Boga przez sam fakt swego istnienia i to w przyszłości? No nie, po pierwsze on tam jednak trochę zrobił, yy, mm -hmm. mimo że... No, kolejność się trochę nie zgadza. Jeżeli Bóg coś wybrał Bóg go wcześniej... zrobił, to, tak? to Bóg wiedział, że on już to zrobi. Wiedział, że zrobi, no tak. To tego, to jest... Wkurzy, tak? Jedyne, co tu jest niezrozumiałe i co nie pasuje, to ta dziwna kolejność, że Bóg wcześniej może zdecydować jakoś ułożyć komuś życie, wiedząc, że ktoś za to, co ktoś zrobi później, no Z naszego punktu widzenia to nie ma za bardzo sensu. Z punktu widzenia kogoś, kto widzi całość czasu, to, to może jakoś to sens ma, więc gdyby to tak rozpatrywać. No, ale ważniejsze pytanie jest to, nie to czy, yy, czy Bóg przeznaczył ludzi do czegoś, albo że już wiedział wcześniej, tak. że ja coś będą, tylko czy to jest naprawdę sprzeczne z tym, że my mamy autentycznie wolną wolę i robimy to, co my sami wybieramy. Bo ja nie widzę tu sprzeczności. Ale to jest na, na inny odcinek chyba. Tak, tak. No, no ja, tylko, ja, ja tylko zasygnalizowałem ciekawy temat. Yy, to może jest ciekawy Może to temat. zgłębić, tak? Mhm. Bo, bo pojawiają się komentarze, że to jest jakiś sadyzm, tak? Że, że człowiek ma wolną wolę, ale i tak dojdzie tam, gdzie Bóg chce. No jeżeli, ja yy... wiem... Znaczy, no nie wiem, znacie taki przypadek człowieka, który bardzo szukał Boga, a Bóg go tak nienawidził, że nie chciał go? Albo czy Biblia mówi tak, że jeżeli ja kogoś przeznaczyłem do piekła, to on może mnie szukać, ile chce, a i tak mnie nie znajdzie. No nie ma czegoś takiego. E, to, no. Jest takie zdanie, że Bóg kogo chce czyni zatwardziałem, a kogo chce czyni pokornym. No, było, było tak. To, to jest, że z... a, no. Kurczę, no szkoda, że bo przypadkowo zadzwoniłem, nie, nie przygotowałem się do tego. To jest właśnie... Chyba w liście Rzymian, rozdział 9. To jest ale dobry pomysł, żeby zebrać, zebrać te wszystkie fragmenty i ludziom powiedzieć i zobaczyć, co może ktoś wymyśli, jak to, jak to zobaczymy. Dobra, ale to. Za... A jeszcze, no. jeszcze, jeszcze, jeszcze techniczna uwaga, bo strasznie miga mi czat, nie mogę nic wpis. A, a podałbym to na czacie, czy. O. Powinienem, nie wiem, zmienić parametry, czy coś takiego. Nie wiem, czemu miga, mi tu nic nie miga, ale możesz spróbować wejść na stronę www.justin.tv. Slash odwyk. Mm -hmm. A jakbym, a jakbym na Skype'ie wpisał ten, ten werset. To po wpisz, prostu, a ja go wkleję? Dobra, wpisz i ja go tutaj wkleję. Okej, okay, dobra, nie dobrze, nie, nie, nie, niech teraz ktoś inny zadzwoni. Dobra, okej. Okay. Niech nie przedłuża. No dzięki cześć, wielkie, dzięki wielkie. To był telefon z Wielkiej Brytanii. Sorry, że tak się przedłużyłam. Właśnie no, muszę chyba skradzać trochę, bo, bo się robi jakieś popularne te noce na odwyku. Ja chciałem powiedzieć, co na czacie wokaliza powiedziała parę już minut temu, bo nie widziałem. tej raz dopiero to widzę. Powiedziała, że to nie sekta. Odpowiadając na pytanie kogoś, to nie sekta. To miejsce wyrażania, ten odwyk tutaj. Te noce na odwyku. Miejsce. To miejsce wyrażania poglądów, nieumniejszania inności, wymiany myśli w nurcie szerokiego tematu, jakim jest Bóg. To jest piękna, idealna definicja tego, co to jest odwyk. To nie jest żadna sekta, tu nie ma żadnego kościoła, żaden kościół to nie prawie, to prezy. ja, prywatny, normalny człowiek, e, i wpuszczam się na antenę po kolei wszystkich. E, jak leci tylko, nie wiem dlaczego dzisiaj dzwoni po cztery osoby naraz i mam pewien problem, kogo wybierać. Będzie mirek, ale mirek, mój mirek, musisz być krótko. Cześć, mirek! A cześć, Marcin. No, dużo no, tematów no, na raz dzisiaj jest. No właśnie, dużo tematów, za które się wziąć. No za to, to chorobę. Co myślisz o tym? Choroba? No, no choroba, nie wiem. ja nie miałem akurat może takiego przypadku, ale ostatnio właśnie tutaj jest Akiko u nas i się pytałem Akiko specjalnie. Mają koleżankę, która jeszcze niedawno wykryli u niej lekarze chorobę taką, że powiedzieli, że na na 10 osób, czy umierają? 3 wow. 1 do 3. No. Mniej więcej prawdopodobieństwo. No i Jacek mi to powiedział no i stwierdziliśmy, że trzeba się modlić za tą osobę i się modliliśmy za tą osobę. No i to było to, właśnie, że ona jakby u lekarzy wykorzystała każdą próbę pomocy, no bo lekarze zdiagnozowali, powiedzieli co jest, ale powiedzieli, że no, no jest, jest duże ryzyko no i dużo ludzi się o nią modliło. Ona ogólnie pochodzi. To jest Polka, choć to, to taka tradycyjna Polka, chyba z katolickiej rodziny, tak? No, i się okazało, że wyszła z tej choroby, a było ciężko naprawdę. I, no. i, i dużo ludzi myślało, czy ten, czy, czy nie umrze. No i wyszła z tej choroby, i się okazało, że się odmieniła całkiem. No, ja jeszcze nie poznałem, ale. Specjalnie dzisiaj zasięgają właśnie opinii Akiko, i Jacek mi mm -hmm. wcześniej mówił, że się odmieniła, chodzi do dwóch kościołów, w sumie naraz uczęszczona na bożeństwa, tam u siebie e, ona w, miar, w takie wiosce podkręciła. No i akurat trafiła na jeden kościół baptystwa, jeden jakiś takich dosyć, można powiedzieć, ortodoksyjnych, e, biblijnych chrześcijan. Ale w takim dobrym znaczeniu, mm -hmm. że się po prostu naprawdę sztywno chyba trzymają Biblię. Wow. I to, no i tak. I to jest taki przykład, że no, no nie wiem, no, ona wykorzystała każdą próbę, no a, a tak naprawdę to chyba Bóg jej pomógł, a, a nie lekarzy, no, bo lekarze mieli, nie, nie mieli jakiej pomocy, pomóc, nie ma na to no, lekarstwa. No to wychodzi, no. No, jeżeli coś jest nie, niezależne już od lekarzy, no to hm. Ale tak czy inaczej, wniosek z tego jest na pewno taki, że choroba ma swoje plusy. No, że to na pewno jest coś złego, ale... Właśnie no. do tego też zdążę, że właśnie, że dzięki tej chorobie w sumie, gdzie było naprawdę przesłaną, bo na nim no, jej choroba wyszła zaraz po urodzeniu dziecka w ogóle. Wow. Pierwszy. I mhm. dlatego mąż był w sytuacjona sytuacji, ona i... i w każdym razie wyszło tak, że nagle się odmieniło jej życie i że się okazuje, że podąża za Jezusem o... O... od całkiem niedawna I... i prawdopodobnie gdyby nie ta choroba, to może i by była głucha, bo ja jest z nią i z jej mężem rozmawiał wiele razy i próbował im e, no. dajmy przybliżyć e, Ewangelię i w ogóle Jezusa, żeby... No ja ciekawe, bo to i... jest to tak samo, jak ja tu mówię, no tak samo. Bóg do mnie dociera przez chorobę, jak ja już nie trafię słuchać, bo się, nie wiem, uprę albo zatka muszę, albo za szybko żyję, to no tak, to, więc tutaj podobny przypadek, tylko dużo. No, ja, ja na szczęście nie musiałem takich poważnych przechodzić, wow. No dobra, a drugi temat? No, drugi temat, nie wiem. E... Właśnie, jaki był drugi temat? Nie wiem. Aha, jeszcze a propos choroby z tą straczką od Kryszmana, tak? <laughs> no, sraczka <laughs> no, Kryszmana. To, to teraz już wiem, że właśnie dla takich osób jak Kryszman to są E, chyba posty, to, to to są posty, bo kiedyś mi powiedział taką mordleś, że z głodu jeszcze się nikt nie zesrał, tak? To, <śm> e, to, to są te posty, Kryszman, żebyś pościł, jak coś złego zrobić. To dobre, no całkiem dobre, no właśnie, ale Bóg zmusił chyba do postu, nie jadłem nic przez trzy dni. No, Bo nie mogłem. Ale Jacek teraz jest w tym, w Polsce e, o, Jacek, pojechał tam z twojej strony i w mierze pomaga przy o, fajnie, o ja. Jest, ale przyjechał specjalnie, przyjechał Jacek specjalnie pomagać? Przy tak, Specjalnie pojechał sami samochodem, wziął jeszcze bezpłatny urlop i. No i jest w tym, pomagali się akurat, tym, rozmawiałem, także. No nie o, jest wow. ciekawiej i mówił właśnie, no, że czemu? cieszy się, że tam jest, Aha. bo ma zakładać kościół, w Polsce. Aha, a niesamowity człowiek jest, przyjechał, wybrał się sobie, gość mieszka w Anglii, przyjechał samochodem, wziął bezpłatny urlop, przyjechał samochodem pomagać przy powodzi. Nieszokujące, aż mi głupio, no, bo, bo ja właśnie nie przyło mi do głowy, żeby pomagać w Sandomierzu przy powodzi. A czemu w Sandomierzu akurat? W Sandomierzu tam, po pierwsze on... On tam należy do kościoła w Sandomie, i Aha. w ogóle Kościół go poprosił, czy nie mógłby przyjechać, bo go znają, że po prostu no, on, on pomoże swoim entuzjazmem. A, okay, rozumiem. Mhm. A, a, no on tam przyjechał, bo mieszka w Hostrowcy niedaleko i po prostu. A Sandom jeszcze jest najbardziej potrzebujący i tam właśnie odpowiada no, pracę. Tam jest chuta, która utrzymuje. Prawie, no cały no, no. Sandom dwa tysiące ludzi tam ma pracę w tej chucie i oprócz tego dużo zakładów współpracuje z tą hutą i teraz jeżeli zaleje tą hutę, to nikt już nie odbuduje tej huty, dlatego no walczył tam no to... żywioła. No Gitstart mówi na jak ma zakładać wkrótce Kosiu, to mu się przyda taki inny. No, że przyda się czy tak nie, nie przyda, ale to, tak czy inaczej. To, to ja powiedziałem tylko, że on jedzie tam, to dla niego to będzie swoisty poligon taki jak dla żołnierza poligon, to tam no, tak tak, tak, tak no ale już abstrahując od wszystkiego, czy mu się to przyda nie przyda, to to jest pewno, wow to mówi, jaki że jest... Jest, że on jechał z nastawieniem, że tam jest źle, a się okazuje, że jest gorzej niż źle, a poza tym no. mówi, że, że to tak jakby odkrył Boga, tak, taką prawdziwą Ewangelię to, to znaczy właśnie pomagać ludziom ja. Nie no powiedziałem, może powinienem to samo faktycznie zrobić, może powinniśmy więcej pomagać innym, nie? skupić się trochę na tym, a nie tylko na gadaniu. Myślę, się czy odwyk coś może zrobić w tym kierunku, by się przydało, bo Wiecie, gadanie też jest dobre, bo zaczyna się od gadania. Tak, To dosyć ważne jest. No, Biblia mówi, że na podstawie swojego tego, co mówisz, będziesz zbawiony albo potępiony. Gadanie nie, no, nie można tego nie doceniać. Ale nie przyda się gadanie teraz ludziom jak potrzebują coś faktycznie. No właśnie, to, to samo Jacek powiedział właśnie, że twierdzi, że Ewangelia musi być takaś parze że praca, żeby to jest żywa Ewangelia. No to jest. prawda. Także no, podziwiam Jacka, więc. No, jakby... no, że wróci za niedługo, będę z nim gadał, zobaczymy, co tam wyszło z tego. Okej. Okay. Dobra, dzięki, dzięki, żeby jeszcze odebrać. A, to jeszcze, A ja jeszcze kończyć. A to jeszcze. Ja jeszcze właśnie za dużo tematy, ale poczekaj, o czym jeszcze było gadane, bo nie wiem, czy mogę go bo... powiedzieć. Nie nie za dużo było, trzeba trochę, będzie niektórzy. Nie... W tych Aha, dużo tak, o tym tak. upadaniu. No rzeczywiście nie ma, ja też nie pamiętam niczego o upadaniu. I oprócz tych darów, które ty wym jeszcze właśnie są tam, gdzie jest wymienione, że największym darem jest miłość, to tam są właśnie miłość, cierpliwość, takie właśnie dary bardziej, powiedzmy, no, tak, ale to nie, nie jest że to jest dar, ani już na pewno nie dar duchowy, to po prostu jest, ja wiem, cecha, coś, co się robi, nie? Wiem, czy to dar, to dar? Tam było że, że największym, chyba z daru, Ducha Świętego jest dar miłości. Gdzieś tam pisał pan o tym, ale. Nie, on chyba nie pisał, że to jest dar duchowy. On to napisał rzeczywiście po, po całej mowie o darach duchowych on zaczął mówić o miłości i powiedział już na końcu, że tak jest, teraz, trzypają. On też no, nie użył słowa dara. Nie nie użył. użył ale, ale na pewno coś z y, się więc... Też nie sądzę. On powie, po prostu powiedział, że od wszystkich darów duchowych ważniejsze jest to, żeby kochać ludzi i kropka, nie? To nie określił chyba tego jako dar duchowy. Zresztą to trochę dziwne by było określenie, że miłość to jest dar. No to, że... Na przykład no, to, że Jacek ale, ale jakby teraz... Jecie... Się odebrał, jakby się odebrał na przykład, co zrobił Bóg, z, z, z, jak wybrał sobie do robienia przybytku ludzi i wypełnił ich duchem, żeby umieli to zrobić. Co? Tak, to jest dar duchowy, to jest ponadnaturalna zdolność tworzenia. No to jest taka iskra boża, no, no. natchnienie czy coś. Ludzie to może, mogą tak nazwać. Ale no, miłość no, to jest no. coś, co się robi. To, co Jacek zrobił, że wziął e, swoje własne pieniądze, zrezygnował z nich, bo wziął urlop bezpłatny, wziął samochód i pojechał pomagać ludziom w Sandomierzu. To jest miłość, bo co to jest innego jak nie miłość? No i to, czy to jest dar? Czy on dar dostał? Nie dostał daru, to jest jego decyzja, to jest jego, są jego czyny. To jest miłość. Nie? No, no, no chyba że ten, ale z drugiej strony widzisz, do, dopóki na przykład nie jest powiedziane, że gdyby Jacek się nawrócił, to by to zrobił przed, przed nawróceniem się. Gdyby nie zaprosił Jezusa do swojego życia, no to nie wiadomo, czy by po taką decyzję położył. Pewnie by nie, bo pewnie by bardziej myślał o sobie, ale to jest no to jest wynik i owoc tego, że on jest chrześcijaninem, nie? No, a jak jesteś chrześcijaninem, to Bóg odmienia Twoje serce, tak? czyli Bóg Jezus. No, Dobrze, a to ja mogę powiedzieć, że to jest... Dzięki temu, że Ty zaprosisz Boga, no to do siebie, no to, to dostaniesz taki właśnie e, Ja mogę dar. powiedzieć, że to jest chomik mi tu las. Zaraz wywróci kamerę. Yy, to ja bym powiedział, że może, jeżeli to nawet jest dar, tak to patrząc na to, to, to nie jest to dar duchowy, tylko po prostu... A czy to jest tak. właśnie inny, bo, bo to jest tych, co ty wymieniłeś I właśnie. To są takie dary takie, no nie wiem jak to nazwać, takie właśnie no powiedzmy charyzmatyczne, o tak. A reszta właśnie, to cierpliwość, to wszystko to są, to, to co każdy człowiek teoretycznie może mieć. Nie no, bo na przykład no, że jakiś rzeczywiście masz wpływ na to, czy możesz troszkę zapanować nad swoją cierpliwością, możesz to, to jakby wyuczyć. A no nie wiem, prorokowanie się nie da wyuczyć. Albo to masz, albo nie. To prawda jest. Chomik mi łazi po stole. Pokażę wam, jak mi chomik łazi. Wylaz, nie wiem, jakim cudem na biurko i chodzi mi tu po wszystkim. Więc przez chwilę będzie widać chomika, ale no, gadać można dalej. W razie, a jeszcze ten e, a propos, coś chciałem powiedzieć o propos ostatniego. O o się, kim jest, co ja tam chciałem powiedzieć. A nieważne, dobra. Tylko chyba się rozłączamy, bo mam teraz dziurę w mózgu. Dobra, okej. Okay. To jeszcze jakby coś Jak to zadzwonię później. Jak bym to, to zadzwoni jeszcze raz. Okej, okay. no na razie, bo jeszcze ludzie dzwonią, Michał właśnie dzwoni. Chciałem zobaczyć, co on powie. Sorry za dygresję chomikową, bo się zafascynował mnie ten homik, który potrafi wyleźć na wszystko z każdego miejsca. I zobaczymy jeszcze, zanim tam łazi. Zanim z kimś pogadam i kogoś odbiorę, to ja przypomnę, bo tu ludzie nowi przyszli, nie wiedzą, co się dzieje yy, i wyjaśnię, że to nie jest żadna sekta. Ostrość co poprawię w ogóle przed... Aaaa, nie ten guzik. O, dobrze. Ostrość, ostrość. Chyba lepiej. Albo nie, gorzej. Gorzej, lepiej, lepiej, lepiej. Ale ja jestem brzydki. Masakra. No, chyba lepiej, może troszkę. Yy, ja chciałem powiedzieć, że... Yy, ała, ała. Yy, że... Yy, słuchacie, Nocy na Odwyku to jest taki program, który nie żadna sekta, ani żadne Radio Maryja, ani w ogóle żaden Kościół, ani radio, właściwie też nie. To jest jestem ja, który prowadzę serwis www.odwyk.com i gadam. Co środę przy, godzinę przed północą yy, no, z każdym, kto zadzwoni, o różnych rzeczach dotyczących kościoła, Każdy są, że pogadać z różnych punktów widzenia i nie mamy tutaj, tak jak Bacon mówi, to sekta robaka, nie, to nie jest sekta robaka, robak to ja przy okazji, to, to ja się tak nazywam, jak w Counter Strike'a gram. Ani nie jest, nie, nie jest bez katolików, 1, 2, 3, Paweł mówi bez katolików wcale, nie, nie jest bez katolików, Bajditter jest katolikiem i to całkiem zaangażowanym i znającym się na rzeczy przede wszystkim, pewnie dlatego tu jest, bo czy nie jest? Jest, jest, myślę. Yy, no, takim, który się znam, się okazuje, że całkiem dużo poglądów mamy zb zbieżnych, byśmy, byśmy powiedzieli. Więc jest chyba, tak, czy nie? Yy, I Chopin, Chopin to nie wiem. Yy, Krzyszman jeszcze raz dzwoni, to pewnie będzie krótko, to teraz odbiorę. Krzyszman, przypominam, to jest ten człowiek, który twierdzi, że mówi, że Bóg, yy, jak coś źle robi, to Bóg go kara sraczką. choć Krzyszman. I że to się sprawdza za każdym razem, mówi. Jest Krzyszman z nami znów Cześć Krzyszman No halo O, działa Ale się zacięło teraz Krzyszman fajnie gada No co tam będzie? No tak, wiesz co znalazłem w internecie? No, skąd mam wiedzieć, nie wiem stare, bo to jest na też pewnie znalazłeś Cytaty biblijne.pl Wiadomość panie. <śmiech> to fajne, jest śmieszne, tak no. Jeżeli kto obcyje cieleśnie z kobietą mającą miesięczne krwawienie i dłoni. nie, i odsłoni jej nagość, obnaża źródło jej krwi, a ona też odsłoni źródło swojej krwi, to oboje będą wyłączeni spośród twojego ludu. Cytan. Czyli jeśli para kocha się podczas miesiączki, każdy powinien usunąć ich ze znajomych na naszej klasie. No właściwie tak. No. Bo jeszcze taki fajny znalazłem. W czasie podróży w miejscu no, noclegu pan, moj, pan Mojżesza i.. nie, spotkał pan Mojżesza i chciał go zabić. E, Sefora wzięła ostry kamień i odcięła na pletek syna swego i dotknęła nim nóg Mojżesza mój Rzesza Oblubieńcem krwi jesteś dla mnie i od, i odstąpił go od niego tak, pan. to to bardzo Serio, dziwne tak szan, ale w nocy jestem taki no, wiem, wiem. Jak to skomentowali? Ich komentarze to są śmieszne ta, do tego cięta, co. No... Nie, jakie są? No? To skóra, tak, to jest skóra z odcięta i przyłożona do nóg, może uchronić przed nagłym gniewem Bożym. <laughs> no tak, jak się to czyta bez kontekstu, to jest śmieszne i ten. No, podoba mi się ta strona, bo fajnie komentują. Chodzi o stronę www.cytatybiblijne.pl chyba, tak? Tak. No to jak ktoś chce się, chce się pośmiać i ma dystans trochę, to, to niech to tam wejdzie. Ja nie wiem, że ktoś tam usiłuje się obśmiać jakoś szczególnie z Biblii, czy nie. Ale wszystko mi jedno, bo, bo jest przynajmniej śmieszne to. No. Wiadomo, jak ktoś na Biblię, to wie, że to są tak całkiem wyrwane z kontekstu fragmenty, ale brzmi czasem śmiesznie, jak się je tak przedstawię, więc no. W, w czym tu kontekst? Pyta baba, ba, Kebab King. No nie ma właśnie, no. Ale czy strony to bo w cytaty wejdźcie tam i sobie zobaczcie e, co tam jest. No. Jaki jeszcze komentarzyk? Jeszcze, jeszcze chcę się pochwalić. No. Bo mnie ostatnio stare babci od satanistów wyzywają. To się trzeba chwalić tym? Nie no, ale we. One wszystkie się. Wiesz. Ja zywa. sobie przechodzę, bo mam ten. mam plecak kostkę i tam mam ACDC, AC Drinkers i innych, no i tak na mnie patrzą i mówią Satanista, Satanista. Uu, no to, ale babci nie wiedzą, może babcią trzeba powiedzieć. Swoją drogą, ciekawe, czy da się te babcie nauczyć, żeby odróżniać trochę... Nie rozróżniać. da się, próbowałem. Może <laughs> no, jakaś inna babcia umie. Bo szkoda babci, czy babci są naprawdę całkiem fajne i jak one się przestaną bać i zaczną trochę rozumieć, to się zrobią fajne wtedy, no, tylko one trochę są głupie, no. Miłe, głupie babcie, no, niestety czy no, tak do końca, nie wiem no, bo... no, no wiesz, ze strachu one robią z tymi, tymi robią... się nie mam za najlepszego kontaktu no w sumie może i racja babcia babci nierówna no no dobra to na razie, idziemy spać o, powoli o. chyba. to cześć, cześć, cześć Krzyżman. No życzę braku sraczki i tak dalej Uum, blum, blum. na czacie jest Piotr I Juchnowski powiedział witam, no ja cię też witam bo chyba nowy człowiek... I Leszo mówi, że mohery na stos, żeby tak ją odpowiadać. Nie, no ludzie, bez jaj. No tak to się my nigdy nie porozumiemy, jak mówił y, Maxio w, w Sex misji. E, kolego, nie no to mówił. Nie no, kolego, tak to my się nigdy nie porozumiemy. Nie wiem, nie wiem, jak mówił, jakoś tam mówił. Dobrze. I na czacie, na swoje kontestacja.com dużo tam ludzi jest i e, mówi, aha, Mirek powiedział, Martin, owocem ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmieść. Tak, są owocem ducha. Dokładnie, to i tak jest skrót myślowy, to jest, one są, są owocem postępowania według ducha w odróżnieniu od postępowania według ciała. No, a o co tam chodzi, to już trzeba przeczytać dokładnie w Biblii, sobie prze, tam z Biblii przeczytałem. No, ale tak, tak, są owocem, tak czy inaczej, no ale nie darem. Są owocem tego, że człowiek coś robi. No, owoc to jest ten końcowy etap, rezultat czegoś tam już. I to zależy od człowieka, myślę, że ma radość, pokój, miłość, i uprzejmość. Bo człowiek wybiera, czy chce postępować według duchowych rzeczy, czy według cielesnych rzeczy. I owocem postępowania według duchowych rzeczy są miłość, radość, pokój, cierpliwość i tak dalej, więc to się zgadza, ale tu nie ma ponadnaturalnych żadnych chyba takich, ja wiem, a może i są w tym, może i są rzeczywiście. Hm. Dobrze, dzwoni jeszcze Michał, właśnie Michał. O ile to jest Michał, chyba jest Michał, halo. Naciskam odbierz, a tu tak się, o, jak to się przetwarza długo, ja potrzebuję jeszcze ze dwa procesory chyba. Albo Skype'a mogliby pod, trochę pod, jakoś podrasować, bo jest tak powolny ten program. No halo, dzień dobry. A nie, już zgasło, a nie, nie zgasło, zły guzik. Cześć, nocę na odwyku i jesteś na antenie i możesz mówić co chcesz. Już ty wyciszę tutaj, o jest, już jestem. Tak, teraz. Halo, słyszę siebie, słyszę siebie. Jak się słyszysz to się zignoruj i po prostu mów, bo słychać wszystko tak jak trzeba. No dobra powiem hmm, co się stało temu około no. do szkoły sobie pojechałem, no i po, zaczynł mnie gościu mówi, że rozdaje prezenty zaciekawił mnie to i dał mi jak wow. dał mi nowy testament taki mały A. mały testament, żeby to których no i fajnie hmm, no i no i czytam ci, co jest, czy tam, czy jest w środku. Międzynarodowy Związek Gdobioniku to organizacja chrześcijańska, zrzeszająca osoby świetnie różnych zawodów w ponad 140 krajach. Tak, ta, znam tą organizację, ona jest sławna dosyć, znana bardzo. No. Tak się utyszałem, bo nie mam w żadnej swojej Biblii, a tak teraz będę mógł sobie tak? No. No i, To jest ciekawe, jak reagują ludzie właśnie do waszą takiego gościa, który rozdaje nowy testament? No właśnie jak reagują. No tak patrzyłem jakoś jak, jak właśnie reagują koledzy z klasy. I co to jest najczęściej spotkamy najczęściej spotkamy kurde, no słowo, słowo reakcje, najczęściej no, spotkane reakcje, to, no. że y, Świadkowi Jehowy na pewno i nie wezmę, nie wezmę Bo na co? pewno że jakaś tekta, chcą mnie wciągnąć gdzieś i w ogóle takie jest takie bardzo negatywne nastawienie zauważyłem. Jak się ludzie boją wziąć nawet, to, to niech sprzeda rany, ale ja, no już nawet to taka no W narodzie polskim jest coś takiego, że jak coś za darmo dałem, to musi wziąć, nieważne co to jest, ale nawet tak bardzo się boją, nie wiem, inności, że nawet już za darmo nie chcą wziąć Biblii. Ludzie, ale masakra. No i to jeszcze ciekawe, że już wziął któryś, przegląda, ale twierdzi, że na przykład nie będzie tego czytać, bo i nie, nie, nie, nie wiem co z tym zrobi, bo nie ma imprimatur. <grym> No tak, no dobrze, ale nie wiem, czy ta osoba czyta na przykład rozkład jazdy na, na przystanku, bo też nie ma imprimatur. To znaczy, że już nieprawdę musi mówić albo coś, bo imprimatur nie ma. Ludzie nas, naprawdę. No ale to dobrze, to pewnie ta osoba jak już wie co to jest, to pewnie ona ma Biblię w domu z, z imprimatur, no. Przynajmniej. Ale jaja. No dobra, no. Taki był komentarz. A czytałeś tą Biblię? To jest normalna Biblia, to jest tłumaczenie z tego, co pamiętam, Biblia Warszawska. Tak, że tak. 1975 roku tłumaczenie. E, a organizacja Gedonitów jest bardzo znana, na całym świecie działają. Oni się zajmują no. tym, że zbierają fundusze i rozdają ludziom nowe testamenty za darmo, gdzie tylko mogą, po całym świecie. I, kropka, i tyle robią. No. Yy, i nic, to nie jest żaden kościół to oni tylko się zajmują zdawaniem Biblii za darmo właśnie nie, ale w, w oczach wielu ludzi to jest sekta tak, patrzyłem w internecie jak yy, się przy Gedeonici to Google to powiada, że Gedeonici sekta jaka to jest sekta, no nie, nie wierzę po prostu no, że takie głupoty pisać oni się naprawdę niczym więcej nie zajmują, GDO, nic, tylko rozdają tę Biblię. No, z darmo. GD. Zresztą, sam chciałem, że nie wiem, nie znam ich akurat e, nikogo w Polsce. Nie ma, że, czemu, że sekta, że to jest, że sekta. Nie widzę takiego czegoś. Nie, nie wiem skąd ty to wziąć. Nie widzę żadnego słowa, nigdzie sekta. No nie wiem, ale ogólnie to jest, krąży takie przekonanie, widziałem, że sekta jakaś, albo też A... jest porównanie do świadków Jehowy. To już jest że... hipota totalna, porównywanie ich do świadków wiechowych. to jest brak wiedzy ewidentny. Ej, no. Ja. Że nie mówiąc o tym, że można być pozwanym za takie nazywanie ludzi sektą, to zobraźliwe, obraźliwe ewidentnie, i łatwe do, ten, do, udowodnienia, więc niektórzy jak się, ja myślę, że ktoś się po końcu powinien wkurzyć, jakiś facet, aby jakiś kościół, za nazywanie go sektą publicznie, o, i się skończy po prostu, i ludzie zaczną czytać, albo się zastanawiać na tym, co mówię, a nie na prawo i lewo tylko ten sekta, tamten sekta. No ale, well, a może trzeba po prostu zdać se no Dobra, dzięki wielkie e, i miłego czytania. Czytasz tą, tą, ten, tą małą książeczkę, to jest taka mała, nie? No mała, czytam, Czy to czytuję, no. tak powiem. No, jest wygodna, bo się w kieszeni mieści, ja też ją czytałem. Mi się no. rozpadła w końcu tego noszenia w kieszeni, ale no, jak ktoś znajdzie takich i rozdałem to to polecam. A w ogóle chyba oni są gdzieś w internecie jak się chyba im wyśle, że się chce taką Biblię, to chyba wyślą. Tak mi się zdaje, powinni. Dobra, dzięki, dzięki. Manager. No, nocy na odwyku, będą się kończyć, bo już jest po północy, 23 minuty po północy, a dzwoni jeszcze ktoś, to jeszcze odbiorę. I chyba działa, albo i nie. No, nocy na odwyku, Halo, halo, halo. Głos mi się kończy pod koncercie już. O, bardzo cicho, ale spróbujemy przyciszyć wszystko i będzie. No, a teraz? No, trochę lepiej. Nawiązać do, do wypowiedzi tego gościa, który właśnie z Tobą dyskutował na temat tego, czy warto swoje zdrowie, że tak powiem, swój stan zdrowia powierzyć Bogu, czy samemu sobie radzić. No, no, no. No i tak. No i muszę powiedzieć, że częściowo obaj macie rację, bo ponieważ, znaczy, o co mi chodzi? Bo trafiłem dwa lata temu bodajże czytając, czytając chyba w dwóch dziennikach taką informację, że w którymś stanie amerykańskim zmarła jakaś 11-letnia dziewczynka, która była chora na cukrzycę, bo rodzice modlili się o jej wyzdrowienie za, za, za, zamiast zabrać ją do lekarza. No, no I było właśnie. Było tak jakoś napisane, że teraz rozpaczają po stracie dziecka i zapewniają, że nie są religijnymi maniakami. No wyszło mm -hmm. na to, że są po prostu zwykłymi protestant, protestantami, którzy sami studiowali Biblię. I no. przeważnie czytając coś takiego czasami po prostu mam wątpliwości, czy nie lepiej po prostu czasami zrobić wszystko, co się może, bo wiadomo, że no, można teraz jakoś żyć z sukcesem, przynajmniej na, biorąc pod uwagę ten poziom technologiczny, jaki teraz mamy. No ja wiem. Sam się nad tym zastanawiam, wcale nie jest takie oczywiste i nie wiem jeszcze do tej pory. Tak naprawdę no, nawet nie chcę teoretyzować, co bym zrobił na ich miejscu, bo nie mam naprawdę bladego pojęcia, co bym zrobił. Zupełnie nie wiem już teraz, bo ja jestem... Łatwo się mówi i teoretyzuje, ale ważne jest, co bym zrobił naprawdę. Więc w takiej sytuacji nie byłem, to nie wiem. No właśnie. A nikt nie, teraz... ale nie potępiam tych ludzi. Jeżeli w coś wierzą i tak zrobili, no to tylko szacunek im się należy. I tak wszyscy ludzie kiedyś umrą, więc to, to naprawdę nie jest jakaś taka super, hiper skandaliczna rzecz, bo no ona była chora śmiertelnie jednak. No mogłaby żyć dłużej, ale. Wiadomość, no, panie. To jest właśnie ta, ten minus. Ale temat jest o tyle śliski, że to jest po prostu cukrzyca, a nie jakiś powiedzmy sobie nieuleczalna forma raka, czy coś w tym stylu. Dlatego właśnie no, największy problem uważam, to jest to właśnie, żeby właśnie właśnie największy problem jest tym rozgraniczeniem, kiedy sobie radzić samemu, a kiedy tylko powierzyć się Bogu. I to jest właśnie moim zdaniem problem. To jest problem, no, masz tu rację, rzeczywiście. Nie wiem jak to na razie ocenić. Właśnie jeszcze taka mała, znaczy no dygresja. W zasadzie drugi taki temat, chciałbym Cię tak w zasadzie osobiście zapytać, czy jeśli przychodzą powiedzmy do Ciebie Świadkowie Jehowy, prawda, tam pukają do drzwi i tam się pojawiają z Biblią w ręku, nie? No. To czy jeśli proponują rozmowę na temat Biblii, to czy na przykład ich od razu tam spławiasz, mówisz co szybko mówisz, co myślisz na ich temat, czy po prostu wdajesz się w dyskusję, dopóki po prostu nie pójdą? A, bo do tej pory nie przyszli jeszcze i nie chcieli. A, nie kardować. wierzę, że w ciągu... Nie, naprawdę tej, nie. Po, po ich 33 lat żadnego świadka nie było, czy to w Krakowie, czy to... W no nie było, oni chyba byli, ale jak mieszkam z rodzicami, no to rodzice im w ogóle nawet nie otwierali a jak mieszkam sam, to naprawdę nie przyszli nigdy, więc nie wiem, ale chyba bym z nimi pogadał, tylko problem jest taki, że mogę nie mieć czasu zwyczajnie, bo ja wiem, że ta rozmowa, znaczy nie wiem tak naprawdę, ale duża szansa, że to będzie tylko mielenie ozorem i się dużo nie dogadam, ale z drugiej strony, jakbym miał czas, to bym z nimi pogadał, chociażby z ciekawości, no bo jeszcze nie gadałem, to nie wiem, ale raz spotkałem takich na ulicy i yy, jakieś takie dwie babki, to sobie z nimi pogadałem o tej Biblii i takie trudne pytania im pozadawałem, aż wymiękły, bo no, to wychodzi na to, że lepiej znam Biblię niż one, bo oni, oni tam czytają tą Biblię oczywiście, ale ja chyba ją czytam dłużej i dużo bardziej wszechstronnie. No, ty tego nie wiesz, czy te babcie nie czytają dłużej, bo czasami bywa tak, Może że... Może i czytają. Od, od młodego wieku, Świadkowie Jehowi, no powiedzmy sobie tak naszym językiem, są indoktrynowani, czy też po prostu... No, no właśnie. ideologią i tak dalej, no mój kolega na przykład znał taką jedną dziewczynę, ona nawet chodzi z nią do klasy, która w zasadzie no od, od dziecka po prostu pojęła na pewne rzeczy, więc to jeszcze nie jest argument, że ty... Że ty, ty nie, nie, nie, klasy... ja mówię o te dwie konkretne, bo wymiękły, po prostu nie wiedziały niektórych rzeczy i na tym się skończyła rozmowa w sumie, no, a ja już też nie miałem czasu dłużej, tam z nimi siedzieć, się umawiać czy coś, no, więc ona akurat wymiękły, ale może inni znają pewnie Biblię, nie? oni czytają Biblię, poza tym nie ma aż tak znowu co podchodzić maniakalnie do nich, bo jak z tego, czy, czytałem połowę ich doktryn na Wikipedii, to widać, tam można sobie przeczytać dokładnie, z połową się kompletnie nie zgadzam, z drugą połową się zdecydowanie zgadzam. To, to nie jest tak, że wszystko, co mówią, to są jakieś pierdoły, bo oni no w sumie bazują na Biblii, tylko że sobie niektórzy tak po, pointerpretowali dziwnie, no, nie wiem właśnie dlaczego, i tak są dużo bliżej doktrynalnie niż to, co, no, niż doktryny Kościoła Katolickiego, które też odeszło od Biblii już dużo bardziej. Więc no. No, no właśnie, jeszcze chciałem tutaj tak dodać, że właśnie miałem bardzo fajną sytuację, ponieważ yy, zawsze właśnie chciałem, żeby mi odwiedzili Świadkowie Jehowi, to tak paradoksalnie, bo w zasadzie może nie pałam do nich jakąś wielką miłością, ale zawsze chciałem, żeby tak po prostu zapokali, żebym sobie pogadał, no i się zdarzyła taka sytuacja. Że sobie wyszedłem z windy i jakieś jak, jak, jak, ja, dwoje młodych ludzi, dziewczyna i chłopak, jakoś się tak dziwnie na mnie patrzyli, tam rozebrałem się, prawda, kurtkę i tak dalej, przygotowywałem sobie jakieś jedzenie, picie i nagle ktoś do mnie dzwoni i patrzę, czy mają w rynku Biblii. I sobie pierwsze myślę tak, że a, to albo Świadkowie Jehowi, albo po prostu ewangeliczni chrześcijanie którzy po prostu łażą od My. domu do domu, tam coś tam ten. Też tam I mam taką czasem. nadzieję. I, i właśnie, I właśnie tam na początku, wiadomo, tak jak zwykle, py pytali, czy, czy tam czyta czy Pan Biblię i tak dalej, czy Pan chciałby, nie na początku, czy chciałby, czy chciałby Pan tam porozmawiać o Biblii. Jak powiedziałem, ta, że tak, to oczy od razu ich jak pięciozłotówki, zaczęli mi przez 10 minut, zamiast mówić mi o tym, o, o, o tych swoich ideologach i tak dalej, to zaczynali mi mówić, że o, panie jest jakimś tam swoistym fenomenem, bo tutaj każdy nas tam wyrzuca z mieszkań i tak dalej, oh yeah. a w, przed, przed każdymi drzwiami to może tam z 5 sekund staliśmy i tak dalej. No i tam potem mi tam parę fragmentów mi tam pokazał, czy tak fajnie by było, tak jak właśnie Jezus powiedział w Mateuszu Bodajże, on to w każdej Ewangelii praktycznie mówił. No, żeby tam czynić dobrze tam innym, prawda, tak jak jakbyśmy chcieli, żeby inni nas traktowali i tak dalej. No tak naprawdę są sympatyczni. Na samym końcu tylko powiedzieli, czy chciałbym tam na tym, czy chciałbym y, dostać jej tam, czy przyjmę od nich i, i taką ulotkę, prawda, że tam strażnicę w zasadzie, A, no strażnicę, no, tak którą już bardzo dobrze znasz. A, no, tak. i te, i, y, no i jakby to powiedzieć, no to powiedziałem, że tak, ale pod warunkiem, że tu już się więcej nie zjawił ale nie miałem o, pojęcia, czy okay. się zjawił, czy nie. Już miałem nadzieję, bo to że, bo się bałem, że zaczną mnie po prostu tam co tydzień jakieś tam liściki, prawda, tam do skrzynki, A, no że tak. o, tam przyjść na studium biblijne, nie, przyjdź tutaj do nas do siatku, mm -hmm. Byłem, no i uznałem, że to są byli po prostu goście z klasą, bo się do dzisiaj nie pojawili, minął z ponad pół roku. No tak naprawdę to są goście z klasą w porównaniu z innymi jakimiś takimi religijnymi, różnymi ludźmi, to no, ja nie wiem. Oni mają naprawdę bardzo dobre zdanie, jeżeli ktoś. No, y Opinię mają bardzo dobrą. Jeżeli ktoś ich zna albo ma jako pracownika kogoś, kto jest świadkiem Jechowy takim zaangażowanym, to doskonale wie, że to jest chyba naj, najlepszy jego pracownik. Jest prawdomówny, jest uczciwy do, do przesady, naprawdę. Nie pije, bo nie może. Nie znaczy, no po prostu jest, on się stara żyć tak, jak Jezus kazał, więc jakieś takie pogardliwe traktowanie takich ludzi, to świadczy bardzo źle o takim, kto nazywa ich sektą, no bo jeżeli twierdzimy, że ten facet, świadek Jehowy, to jest jakiś, naprawdę przykład, oszołom, to żyj lepiej od niego i pokaż to swoim życiem, a jak nie, to się odczep od faceta, jeżeli on żyje tak, jak Jezus kazał, a ty się uważasz za lepszego od niego chrześcijanina, no to coś jest nie tak, nie? Właśnie, jeszcze, jeszcze tylko pół minutki zajmie, bo chciałbym okay. właśnie żeby zapytać o taką rzecz, no, która no, nie tylko pewnie mnie nurtuje, ale każdy, który, każdy kto zaczyna się interesować chrześcijaństwem, prawda, to może mieć różny aspekt. Ktoś jest na przykład katolikiem, nagle zaczyna dostrzegać, że tam coś jest nie tak. Nagle ktoś zaczyna czytać Biblię, potem zaczyna przychodzić na katolizm, niektórzy na Islam i tak dalej. Ale o co mi chodzi? Chodzi mi o to, yy, mianowicie, że spotkałem się z dość yy, na, na którymś forum biblijnym. To była jakaś dyskusja właśnie między protestantem i katolikiem i katolik w pewnym momencie powiedział, że, że jeśli tak bardzo wierzy w Biblię jako taką, prawda, a nie w doktryny powiedzmy Kościoła katolickiego czy też jakiejkolwiek innej organizacji, no. to powinien zanegować samą Biblię, ponieważ ona też została po prostu spisana i, i, i wcześniej była przekazywana w ustnie i też była jakaś swego rodzaju tradycja. I dlaczego to ma być niby ostateczny autorytet na ziemi? A, no, dobre pytanie. Właśnie to jest jeden Bardzo z podstawowych odcinków, no. Dlaczego wierzę Biblii, no. Się nie no właśnie, a to jest, a to jest jako, jako tylko książka, bo zwróć Martin na to uwagę, że no jest, czytasz tak. testament, prawda? To no przecież te wydarzenia działy się ciągle. Bóg działał wtedy, cały czas. Yy, działa tak, tak samo i teraz. Więc dlaczego niby, yy, dlaczego niby yy, można, że tak powiem, negować wszystko, co co powiedzmy, nie ma poparcia w Biblii, ale także nie jest napisane w Biblii, że tego być nie może. No, nie, nie, takich, takich nie neguję. Dlaczego mam takie negować? Nie, nie, nie, nie, o to Tylko te, co są sprzeczne z Biblią. Nie no, ja się z Tobą, ja się z Tobą zgadzam, ale czasami, czasami niektórzy przechodzą do takiej przesady, że tak powiem. Tak, tak na przykład no tak. Jest czyś. uzasadnienie, jak na przykład tam też tam brałem raz udział w takiej dyskusji na temat, na przykład dogmatu o wniebowzięciu, prawda? No. Miriam, prawda? Tak, tak. Kwestia była taka, że po prostu sami katolicy mówili, że no, no, no nie ma tego w Biblii, ale po prostu były prze, ustne przekazy. Byli ci apostołowie, potem byli ci tak zwani y, ojcowie Kościoła, którzy się ze sobą raz zgadzali, raz nie zgadzali, którzy znali osobiście tych apostołów, potem byli następni ludzie, którzy tych znali i po prostu, no, ciężko im zarzucić tak naprawdę nieprawdę. No, no ale nie, to to jest ewidentnie już naciąganie faktów, bo Kościół katolicki miał no po prostu czcił grób Marii przez długie lata, przez wieki całe, aż nagle ktoś się sobie przypomniało, że właściwie to ona nie umarła. I na ich grobie na bazy, jest w ogóle gdzieś bazylika grobu Marii. A tego nie z wiedziałem, to Nie, no, po prostu trzeba poznać trochę historię. No, kościoła, zwłaszcza katolickiego, te wszystkie dogmaty ewoluowały. To nie jest, że na początku już od razu wiedzieli, że z w niebo wstąpiła. Po dosyć chyba informacja by była ważna. I by z tego co by? wiem, przepraszam tylko, że przerwę, chociaż z tego, z tego co wiem, to dogmaty się nie ustala tak, o, tylko po prostu musi minąć naprawdę w cholerę czasu, po prostu w cholerę czasu, po prostu, że tak powiem, no, no katolicy muszą w pewną rzecz nie tyle wierzyć, co po prostu być, co do tego, jakby to powiedzieć, przekonany, nawet no tak, jak tam o tym, o, tym, o, tym, o tym w niebowzięciu, prawda, to podobno to podobno także niektórzy nie wiem czy to jest akurat prawda. Możesz to mo, znaczy pasuje, żeby, żeby, żeby każdy to sobie zweryfikował na własną rękę, ale że po prostu nawet jeśli chodzi o ten dogmat do niebo wdzięciu, czy też o prawda o niepokalanym poczęciu, że także ci ojcowie kościoła podobno swoich dokumenta tam z pierwszych wieków y, o tym pisali tam swoje przemyślenia, więc czy to jest tak zupełnie wyssane z palca? No ja nie wiem, niech sobie to każdy oceni. No dobra. I na tym zakończymy dzisiaj nocy na odwyku. No także bo... dzięki, <laughs> dzięki Dzięki, dzięki. E, trochę cicho było słychać, dlatego wyłączę muzę, ale teraz puszczę w tle i będziemy kończyć. Jakieś tam radio... Tak się nazywa? Idlaj Life Radio Jewish Music. No, takie radyjko sobie puści. Idzie w tle na czacie. O, widzę, że jest ciekawie, bo nowi ludzie i jest fajna dyskusja. O, Gitstart mówi. Gitstar chyba pierwszy raz jesteś, nie? Czy coś? Albo mi się wydaje, bo nie kojarzycie Albo może i byłeś, nie wiem. Oj, bekon, bekon gracz w Counter Strike'a, tu siedzi i gada. E, Gitstar mówi, ja zawsze zapraszam Świadków Jehowy, aż miałem <grywam> powiedzieć Świętych Jehowy. Świadków Jehowy jak tylko przyjdą, herbatkę robię, żeby za szybko nie wyszli. Nie mam niestety żadnych odpowiedzi argumentów. O, no właśnie, a do mnie nie chcą coś przyjść za bardzo. Krzyżmanowie Martin krzyczy na mnie. Co krzyczysz? Co się dzieje? O co chodzi? Co się dzieje? Kończymy. Jest północ, 36. Ja cię jestem po koncercie bezpośrednio, więc głos mi działa tylko z siłą rozpędu. Aha, kazał puścić piosenkę tygodnia na koniec. <głosy> Dobrze. Proszę bardzo. Puszczę piosenkę tygodnia na koniec dzisiaj. Yy... No, więc sobie pójdę już spać. Duszu ludzi jednak jest. Jeszcze raz sorry, że nie było mnie tydzień temu, to jest wypadek przy pracy, ale zawsze jestem, bo pierwszy wypadek, który, kiedy mnie nie było w ogóle, bez, bez zapowiedzi, bez powodu, no, yy... no, więc tu będę. Więc widzicie, tak oglądają noce na odwyku, jeżeli jesteście pierwszy raz i przyjdźcie sobie za tydzień, jeszcze przypadcie kogoś, no satanistę i niech pogada, dlaczego by nie. No, to że za mało odważnych ludzi jest w ogóle w Polsce. Wiecie co, ja kiedyś chodziłem, powiem, powiem, chodziłem y, krótko, ale chodziłem z, y, a może i raz, albo dwa, nie pamiętam. No był jeden taki gość, każdym razie w kościele baptystów był wtedy ten gość, teraz to już nie wiem, pewnie jakimś innym jest, Miesza z tym, chrześcijanin jak najbardziej, taki, który rozumiał, że chrześcijanin nie tylko powinien się cieszyć, że znalazł Boga, haha, tylko może pomóc trochę innym i jego też znaleźć, bo to czyni człowieka szczęśliwszym, choćby dlatego, z tego powodu. I wziął, wymyślił taki sposób, że będzie y, kasety pożyczać z filmem Jezus. Wtedy to był czas magnetowidów. Ludzie mieli magnetowidy, kaset się używało, no więc wziął te kasety, nagrał tam co trzeba, uzyskał puzyskopem jakieś pozwolenie, nie wiem, jak on to zatwił, dużo ludzi robił i y, y, no i wziął i chodził, po jakimś tam blokach, po osiedlach? Od drzwi do drzwi pukał, czy pan nie chce pożyczyć kasety? Za darmo i już. Ja tu przyjdę za tydzień i zabiorę. No. I no elegancko, ktoś ci przychodzi, proponuje ci film do zobaczenia za darmo i można by sobie pomyśleć, że, że ludzie będą chcieć, że pewnie co mi to szkodzi, oglądę za darmo już. No I, i co? I chodziłem z nim tam wtedy właśnie, żeby zobaczyć, żeby się nauczyć jak to jest, żeby może samemu rozniadomo, żeby pomóc chodziłem i widziałem, jak nawet wtedy, wtedy jeszcze ludzie byli odważniejsi niż dziś i tak, jak mało ludzi w ogóle otwiera. Jeżeli już otworzy, to zdecydowanie już patrzą tym wrogim wzrokiem, nie, nie, nie, nie, nie. dziękuję, do widzenia. Bardzo mało pożyczał w jednym bloku, no nie wiem. Ja myślę, że jeżeli znaczacie Hugo, czyli który się kryje pod nikiem kontestacja, może jest, on chyba chodził też z Romkiem, bo to Romek był ten człowiek. O, jest, to niech powie, jak dużo ludzi w takim jednym bloku pożyczało taką kasetę. Może powie na czacie, na stronie www.odwy.com yy, dawaj, dawaj, kontestacja powiedz ile. No, chodził, chodził no, to może powie. I... Mm, no właśnie, ile. Jeden taki blok, ile tam jest ludzi? Ile mniej więcej pożyczało? <śmiech> Dobra, on sobie przypomni. Ja pamiętam, że potem też chodziłem i odbierałem te pożyczone kasety, tam gdzie ludzie po pożyczaniu, sobie tam zapisywał. Oczywiście yy, pamiętam tylko jeden przypadek, kiedy ktoś chciał pogadać po filmie. Bo potem wie, że chciał, czy chce pan pogadać, jakąś taką małą ankietkę na koniec był, wypełniali ludzie, zostawiali i już I braliśmy co tam. A no, rąbek tam, brał ankietki już. Jak ktoś chciał kontaktować się, pogadać coś, to pogadał. Jak nie, to nie. Jedna osoba chciała pogadać. Reszta zero. Więc yy, byłem potem w Anglii. I widziałem różnicę w podejściu. W Anglii, nie wiem, no, otworzyliłby pewnie każdy, albo co długi, bo, bo reszta to pewnie Polacy się boją znowu. Otwiera pewnie każdy no, w ogóle nie ma bloków tylko domki, no to się puka, to otwiera, gada co chce. Otwarci są, nie boją się. Dużo by było więcej tych ludzi. Zresztą byłoby, było w ogóle. Nawet, nawet, kurczę... Nie wiem, po prostu w, to w Polsce jest taka mentalność już. O, właśnie, ile było? E, mówi kontestacja na czacie. Powiedzmy, że na klatkę po 10 razy 5 mieszkań, czy taki blok, tak? Nie, no, 10 razy 5 mieszkań, tak, jedna klatka. Gdzie 1 trzecia było w mieszkaniu, to jakieś 1-2 wypożyczenia. Za darmo. Yy, więc no nie opowiadajcie mi, głupot, że w, z tym narodem polskim jest wszystko w porządku, bo nie wiecie, o czym mówicie zupełnie. Po prostu przejdźcie się tak raz, w ogóle, żeby znaleźć kogoś, żeby chodził, już jest trudno. Przecież to wymaga odwagi, nie? Bo nie wiesz, czy tam nic robią, nie wiadomo czego. Nic nie robią, ale boją się jak, jak dżumy jakieś. Wszystkiego ludzie tutaj własnego cienia się boją, pogadać się boją, otworzyć drzwi się boją. Nie, nie wiem, do czemu myśleli, że to wszystko Świadkowie Jehowy od razu, czy coś. Oczywiście, że też się pytali, czy to Świadkowie Jehowy. Nie, że nie, nie Świadkowie Jehowy. No. Y star mój wypożyczenie, czy sprytny sposób na zajawkę. No, jedno i drugie wypożyczenie i sprytny sposób na zajawkę. Po pierwsze, człowiek dowie się coś o tym Jezusie z tego filmu, jeżeli mu się nie chce przeczytać Biblii, o to ludziom chodzi, no, po całe to stowarzyszenie gedonici, tylko o to im chodzi, żeby ludzie przeczytali Biblię i co z tym zrobią, to nie chcę już robić, ale żeby przynajmniej przeczytali. Czy ja co innego robię na odwyku, żeby przynajmniej ludzie mieli blade pojęcie o tym Bogu. Więc tak, po to przede wszystkim. Po drugie, jak ktoś chce pogadać, to pewnie, że się chce pogadać, ale jak nie chce, to nie, tu nikt nikogo nigdzie nie zmuszał. Nikt nie nachodził, nie molestował, nie wysyłał ileś razy maili, listów, nic tam nie było, więc nie ma w tym naprawdę żadnych ukrytych podtekstów. Nie ma. Yy, jeżeli wszystko w otwarcie mówi, że chcemy tak, chcemy pogadać z panem, a jak pan nie chce, to też dobrze i nic się nie dzieje. Do widzenia. Fajny film był fajny, albo nie, głupi, no to szkoda, trudno, pójdziemy dalej. Już. 100% uczciwego postępowania było, no znam osobiście gościa, bardzo był uczciwy w tym wszystkim. No, Eee, no, więc widzicie, to nie za dobrze jest. Eee, niewiele się poprawiło, chyba się pogorszyło, uważam, dalej. Mimo, że ludzie się już przyzwyczaili, chyba trochę bardziej, że są inne kościoły poza katolickim, to poziom wiedzy jest żenująco niski. Poziom wiedzy. Nie, nie mówię tu o preferencjach, czy ludzie lubią protestantów, czy nie lubią, a niech se nienawidzą, ale niech wiedzą. Ja się pytam, czy on coś wie. Nic. Sam osobiście robiłem ankietę, jeszcze tam ludziom, ludzi do tego zaangażowałem, taką właśnie jakieś 200 metrów od Kościoła Baptystów. Czy Pan zna jakieś kościoły oprócz, pro, oprócz katolickiego? Jedna osoba w, pra, w prawosławnym była, reszta nic. Przechodzili prawie koło tego kościoła, nic, nie wiedzą, zero. Szok w ogóle, co jest zgrane z tym narodem. Z takie zadupie, za ścianek taki, wszyscy się boją poznać coś innego, no i dziwić się, że w kółku głosują na tych samych ludzi. No pewnie, że głosują na tych samych ludzi, bo się innych boją. I chyba tylko dlatego. Boją się, bo ktoś inny jest. Jakieś nowe, nowe, a, nowe. Niech nas Bóg broni przed czymkolwiek innym. Yy, I myślę, że trzeba to jakoś zmienić. Nie wiem jak, ale myślę, że od samego gadania, że trzeba, to się dużo nie zmieni i... Ja coś robię. I każdy z was niech coś robi, no niech robi coś. Cokolwiek, byleby cokolwiek nowego było. Zmiana jakaś, nie wiem. A, eee, masakra. Przynajmniej przyjdźcie na takie nocy nadwyku. Zaproście, kurde, kogoś, że nie bójcie się, że się przyjdą. Pomyślą, że ty jesteś jakiejś sekty. No, pomyślą od razu. Zobaczą takiego Martina i zobaczą, jak on gada, to pomyślą tak, że to sekta od razu. nie Widać, bo taki sekta jestem. Straszny. Więc no... No, chociaż tyle. Dużo można zrobić, tylko się trzeba nie bać. I już. Podobna była moja piosenka w szkole kontaktowym. Dostałem komentarz na YouTube'a, że właśnie jakaś dziewczyna wysłała maila do tych ludzi z linkiem. I tyle. Wystarczyło wysłać maila. I na iluś tam ludzi, którzy to widziało, coś tam, tylko jedna wpadła na to, żeby cokolwiek zrobić. Wysłać maila. No tak, ups. Dlaczego ja na to nie wpadłem? Nie wiem, nie dlaczego na to nie wpadłem. czy znaczy w sumie ja to mi głupio samego siebie reklamować, ale... No i była ta piosenka w tym szkole kontaktowym. No i tylko jeden mail wystarczył. Czasem się dziwię, jak niewiele trzeba zrobić. Wystarczy się ruszyć. Ruszyć dupę. Zrobić cokolwiek aktywnego, żeby coś mieć, żeby kimś być. I... Pff, no. Dobrze. gitstar mój Martin, ja się nie boję, a ty odpowiesz na pytanko? od na pytanko. Jakie pytanko chcesz, gitstar, Może zadzwoni albo, albo poet na czacie. Dobra, kończymy. Może już nie dzwonimy. Kończymy dzisiaj nocę nadwyku. Takie są nas na samochód. Co tydzień temat, co tydzień jest inny. Miałoby dzisiaj, zamykam już Skype'a, nie będzie Skype'a. a Pierwsze pytanie dostałem. 1, 2, 3 Paweł mówi: Na jakim serwerze grasz na w counter strikea Martinie? No więc, przeważnie na tym, który jest najbardziej pełny w danym momencie. Nie, ostatnio sobie chodzę. Zaraz. Mam takich kilka. Na siódemce bardzo lubię grać. Tam znam fajnych ludzi, którzy tam chodzą i grają siódemka tak się nazywał i jakaś tam nie pamiętam, bo naprawdę różnie jestem. Najpiej mnie mieć jako znajomych i znajomych na Steamie i zobaczyć, gdzie akurat gram, ale gram ostatnio rzadko, bo yy, nie mam czasu. Gister, mój, ile Cię kosztuje nadawanie tego programu? Robienie odwyku? No trochę tam kosztuje. Nie tak dużo, bo robię wszystko sam bardzo, bardzo nieformalnie i bardzo, bardzo oszczędnie kosztowo. Sam jestem programistą, więc sam sobie wszystko oprogramowałem, więc yy, no tak, ale poświęcam temu trochę czasu, w związku z tym nie mogę pracować zawodowo, a jeżeli mogę, no to to się odbije na tym, że nie będę mógł tu siedzieć pewnie po nocach, tylko będę spać i mniej się przygotuję, więc... Potrzebuję lekkiego wsparcia i właśnie bardzo dzięki za wszystkie wsparcie. Całe wsparcie Wasze słuchaczy. słuchacze. Słuchacze uważam, że to jest potrzebne i przydatne, dlatego dają mi coś tam i ja dzięki temu mogę zapłacić za serwer, za domenę, oprogramować sobie to wszystko sam, zamiast kogoś zatrudniać, kupić mikrofon i sznurek i kable i mikser i kamerę. Dostałem kamerę od Mirka i róż... takie parę rzeczy, wiecie. No, więc... Yy... Da się, tylko znowu, no, trzeba strasznie zaryzykować było, bo, no bo, bo jako programista to zarabiałem, a teraz to tak sobie mniej. Więc dla, jak ktoś ma duże wydatki, to pewnie nie da rady. Jak ma mniejsze, to, to będzie troszeczkę się trzeba poświęcić, ale nie tak znowu dużo, bez przesady znowu. I da się. Najgorsze jest to, że się robi większość rzeczy trochę samemu i jak jest dużo krytyki, to człowiek zaczyna tracić ten. A poza tym, jak robi coś długo to traci się motywację z biegiem czasu, więc trzeba się nauczyć, robić swoje, trzeba się nauczyć robić swoje, więc koniec odpowiedzi na to pytanie. Jest mówi, no teraz rozumiem, taka praca po, po, po prostu. Co to znaczy taka praca po prostu? To jest praca, którą sobie sam wymyśliłem. To nie jest, że ktoś mnie zatrudnił. To nie jest tylko praca, że ja kończę od tej do tej i już mnie to nie interesuje, idę do domu. Do, do. Ja tym żyję, no to jest część mnie, ja to robię, to tak... Inaczej trochę, nie, nie, że to jest praca, to jest coś, co ja robię, bo w to wierzę, że wierzę, że wszystkim na dobre wyjdzie, wyszłoby jakby każdy, 100% ludzi w Polsce znała Biblię, znała Biblię, wiedziała, co tam jest i to chcę, żeby ludzie wiedzieli, a to, że czy się zgodzą, się nie zgodzą, to już jest ich naprawdę sprawa, tu nie mam zamiaru zmuszać, to chcę, że po, chcę pokazać im, że jest inny, inna możliwość życia, inny sposób na życie. Że są tacy ludzie, którzy znają Boga osobiście, twierdzą. Twierdzę, że można znać też Boga osobiście, może, może być obecny w życiu tak normalnie. Twierdzę, że czytając Biblię yy, lepiej się na tym wychodzi niż jak się słucha Kościoła. Też tak twierdzę. No i każdy może twierdzić inaczej, ale ja chcę, żeby ludzie mieli wybór przynajmniej. O, dlatego jest taki odwyk. Dlatego też gadam tutaj z każdym, kto zadzwoni no Nie wiem, jakieś tam, że tylko dla, dla protestantów, tylko dla katolików, nie wiem. Siatkoń Holmes wstęp zbrojony Nie ma wstępu zbronionego tutaj. No i koniec. Gister mój, właśnie, super, robisz to, co robisz. Masz rację. To jest cholera, trudne. I trzeba czasem parę lat się przygotować do tego i dużo sobie poukładać, żeby robić to, co się lubi. Da się, ale nie zawsze. Czasem trzeba robić to, co trzeba, a nie to, co się lubi ale dążyć do tego, żeby robić to, co się lubi, tak, tak należy, tak mi się wydaje. Nawet jeżeli się mało na tym zarabia, nawet jeżeli to się po tym, nie wiem, ma stresa czy coś, i tak dużo lepiej. Tak twierdzę. Więc jeżeli masz dylemat, czy się z pracy, żeby zacząć robić to, co lubisz, to ja cię zachęcam, zrób. To jest, tak zrobiłem sam, więc wiem, o czym mówię. Zrób, zrób. Nie będziesz żałował, będziesz szczuk, że żyjesz. Koniec. Pajditer pyta, masz żonę i dzieci? Nie, to pewnie kogoś innego pyta, czy masz żonę i dzieci. Nie mam dzieci, nie mam. Jakbym miał dzieci, to bym mógł, pewnie nie robił tego, bo bym nie dał rady już, chciałbym zarabiać, więcej. A byłeś podobno nieśmiały, Martinie, tak? No, ale jestem trochę nieśmiały, trochę jakiś taki... Koncert, na przykład, nie umiem się promować w ogóle, zupełnie, boję się jakoś tak, nie wiem, zaproponować komuś, żebym koncert zrobił u niego, no... Bo ja tak nie wierzę do końca za bardzo w siebie czy coś, wiesz, wiesz, coś takiego. No, więc e, radzimy sobie w życiu, jak możemy, nie potępiajmy się, że ktoś jest inny od nas. Yy... E, co jeszcze powiem wam? Nic, tyle wam powiem na ten temat. No. <grych> A co ty grasz? pyta Gitstart. What? Nie wiesz, że ja gram na gitarze i śpiewam? Wow, to chyba jedyny na czacie. Jak tyś żeś się uchował? A do mnie mówi? Ale może do kogoś innego mówi, bo nie widzę. Czy ja, co ja gram? Ja, Martin Lechowicz, co ja gram? Mm, co ja gram? Ja nie wiem, co ja, gr co ja gram. Co Muzykę bardową. No, Gister, ja wiem, że nowy jesteś, ale jak mnie 6 milionów ludzi na YouTube widziało, to jest tak trudno mnie ominąć i nigdy, nigdzie nie zobaczyć. No, ale może zresztą. No, dobra. Więc yy, tam pra, taram, tam. No, ja śpiewam takie przecież nie proste, śmieszne piosenki <głosy> oparte na trzech chwytach. Albo nie, no tak różne. To, to nie jest, no mówi się, że to poezja śpiewana. To nie jest poezja do końca, to jest bardziej proza śpiewana. To jest... Nie, nie wiem, nie ma takiego gatunku. Nie znam takiego gatunku, nie znam miejsc. nie znam nazwy takiego gatunku. Jak zmieniłeś się z nieśmiałego na śmiałego? Powiedział Powell. Z... O. I tu się, przy tu się zaczyna gadanie o Bogu, bo jak miałem 17 lat, to właśnie, że wiem, tak, pyk, nie, zdecydowałem się uznać tego tam Jezusa z Biblii za takiego, za taką instancję najwyższą w moim życiu. I, i to było tak, no, no tam różne rzeczy się działy, ale nastąpiły we mnie zmiany natychmiast i to jest, ja tego nie umiem wytłumaczyć do dzisiaj, ale zacząłem nie wiem, strasznie dużo było tego zmian, nie będę tego nawet wchodził w ten temat, ale zacząłem strasznie lubić ludzi i przestałem być nieśmiały, tak... No, nie wiem, to też tam została taka trochę nieśmiałość, wiecie, takie bardziej, ale... Ale to był taki w ogóle szok, tak nagle zaczynam strasznie lubić ludzi i, i lubić z nimi gadać, ale promować się i wierzyć w siebie dalej, tak, nie umiem, no, o, tak powiem, tak powiem. Dobra. My Martin nie wie, że w poezji nie zawsze są rymy. A ja wiem, by liter. Ja nie mówię, że tu o rymach. Ja tu mówię o... Jako... Nie wiem. Eee, dobrze, część może moich piosenek można zakwalifikować jako poezję śpiewaną. Nowy, starych zwłaszcza tak. Nowych troszkę też, ale tych nowych to rzadko. A weźcie co, zacznę więcej tego robić. Do Dałkrzewicza mi miciut brakuje. Ponoć. No w jednych piosenkach, tak, w innych jemu brakuje do mnie. Dałkrzewicz, obławy 5 raczej nie napisałby i nie zaśpiewał tak jak ja, więc... sorry. Po prostu są różni ludzie. Nie lubię się porównywać. Ktoś mi napisał znowu w komentarzu na YouTube, że powinienem śpiewać jak Bukartyk bardziej. To kto będzie śpiewał jak ja, jak ja będę śpiewał jak Bukartyk? Kto? Dałkrzewicz będzie śpiewał jak ja? A Bukartyk jak Dałkrzewicz? Bez sensu. Niech każdy śpiewa jak on. Może już... W wieku z pewnością brakuje mój pioluk, jak w wieku, że młodszy jestem ciutopsz, to prawda, dobrze, koniec, bo się rozłazi temat, to były noce na odwyku, jak widać, gdzie ten kreska, nie widzę, U, A, tu, a, tu stąd wyjdzie, noce, noce na odwyku, noce, eee, no i jak chcecie zobaczyć więcej to wejdźcie na www.odwyk.com, gdzie można je posłuchać nie jak śpiewam głupie piosenki i nie jak gadam o wolności, E, jak w Radiu Kontestacja, e, tylko jak gadam na tematy takie ludzkie, bardziej o Biblii, o Bogu, mówię, co tam jest napisane, po e, kościołach, żeby coś wiedzieć o nich na przykład. No, więc na www.odwyk.com zapraszam na www.odwyk.com każdego, każdego i babcie, i ciocie, i wujka, i żabę i nawet y, animowanego ludzika z Cartoon Network. Każdego zapraszam. Radio Maryja też zapraszam. Dlaczego by nie zaprosić Radio Maryja? No, jak ktoś chce ze mną polemizować Radio Maryja, to zapraszam. No. Y, I na koniec... O, oh, już na brzuchu boleć. Za dużo gadam. Dzisiaj już naśpiewałem się koncert. Miałem, a już mówiłem przed audycją. No i teraz na koniec będzie Piosenka Tygodnia w Radiu. Radio Maria. Ponad, <muchany> I na koniec, Pietronka, żeby nie było smutno do za tydzień, albo do następnego odcinku Odwyku, który jest co wtorek, no, offline, a jak chcecie pogadać na żywo, se, albo posłuchajcie, co tu, kto powie, bo tu różne rzeczy się zdarzają, to w środę, o 23:00 wszystko znajdziecie na www.odwyk.com A komentarza też tam można zostawić, że hej, byłem na nocach, fajne były, bo nie wszyscy wiedzą, że są noce. Więcej ludzi ogląda na, na martwo, niż wchodzi na żywo. No, to może przyjdą. Chociaż noce to noce to późno, nie każdy może. Piedronka.